wydałem dzisiaj kupę pieniędzy. <laughs> no co? Pamiętasz, jak się śmiałeś z tego, że konsolowcy kupili konsolę, a teraz muszą kupić konsolę? E, no tak, to było minutę temu, 10 minut temu, kilka godzin temu, wczoraj, przedwczoraj, tydzień temu, dwa tydzień... No, no... no. A o którym z tych razów mówisz? No, ja... Nie, nie, to o tej ostatniej. Ja sobie pozwoliłem otworzyć się na najważniejszy rynek grania, jaki teraz jest rozbudowywany. Już za miesiąc będę członkiem chwalebnego, gamingowego, panowskiego mobil gamingu. Chyba nie rozumiem. Kupiłem sobie nowy telefon. Chcesz o nim opowiedzieć? Nie, no bo muszę poczekać miesiąc, żeby go dostać. Ale mój proces decyzyjny przebiegał tak, że Poszedłem sobie do salonu jednej z dużych polskich sieci. Zapytałem, ile muszę zapłacić, żeby móc od nich kupić telefon, który mi się podoba. Dowiedziałem się, że no około półtora raza tyle, ile on jest wart mhm. i jakieś dwa razy tyle, ile on kosztuje. I także trzy razy tyle, ile chciałbym za niego dać. Więc stwierdziłem, że... Czokolwiek w tym było dla Ciebie zaskakujące. Znaczy, będąc szczerym, ja odwiedzam salony wiodących polskich sieci komórkowych raz na dwa lata, kiedy kończy mi się umowa. A, Więc... czyli rzadno, że skończyła Ci się umowa. Tak. I za każdym razem, jak wracam do tego salonu, to się tak zastanawiam, czy dzisiaj będzie inaczej. Czyli... Znaczy, czyli w, w innym słowem dotychczas byłeś ofiarą tego skamu, że kupowanie telefonów razem z abonamentem jest warte swojej ceny. Yy, tak i nie. Tak, bo byłem tym typem, który ma telefon wraz z abonamentem. Nie, bo zazwyczaj wybierałem telefony z tak niskiej półki, że nie robiło mi to większej różnicy. Ale postanowiłem kupić sobie coś, co nada się do czegoś więcej niż Facebook i przeglądanie Shoutboxa na stronie bagdasz.pl. Ja uważam, że tylko najlepsze telefony się do tego nadają, bo tanie gówna z Androidem się do tego nie nadają. No i zastanawiałem się, jakie drogie gówna z Androidem mógłbym sobie kupić. Potrząsam głową, rodzinko. No. Zmierzając do końca dowiedziałem się, że takie same ceny obowiązują u każdego dostawcy internetowego, ale co Cię na pewno zaskoczy, ci dostawcy komórkowi oferują abonamenty bez kart, bez telefonów, mm -hmm. które są już znośne. No. Więc poszedłem na Alibaba Good Deals Express. Friends, owszem. Mhm. I kupiłem sobie telefon produkcji chińskiej. Podoba mi się, że wymieniasz nazwę sklepu chińskiego, z którego kupujesz, a nie chcesz wymienić nazwę operatora, u którego byłeś. No... Chwalmy Chiny. A nie podałem prawdziwej nazwy, tylko zlepiłem wszystkie człony, których, z których korzystały sklepy, które odwiedzałem. A, czyli zostałem zmamowany. Tak, oni tak wszyscy mają jakieś tam goodfriends.com, czy inne takie. No, no. No. I tak sobie zamówiłem telefon, kliknąłem i on do mnie przyleci za miesiąc i na przykład się dowiedziałem, że w każdym sklepie chińskim, który jest nastawiony na sprzedaż międzynarodową, zamawia się bez kosztów wysyłki. Mhm. Bo wysyłają za darmo. Nie wiedziałeś o tym. Nie, nikt mi nie powiedział, a ja się nigdy nie interesowałem. I dosłownie zapytałem znajomego, ej, czy wtyczka z Chin będzie kompatybilna z gniazdkiem polskim, no bo byłoby to szybsze niż wygooglania. Znajomy powiedział, no nie, ale możesz sobie kupić przejściówkę za dwa złota. No nie mogę, bo nie ma jej w tym sklepie, w którym robię zamówienia, ale w tamtym drugim jest. I tak zastanowiłem się, że co mam, kupować wtyczkę za dwa złote, płacić za przesyłkę, za wszystko? No nie, okazuje się, że nawet jak kupisz wtyczkę za dwa złote mhm. i sklep na tym straci jakieś 40 złotych na wysyłce, czy tam 20 nawet, no to i tak im się to opłaca i nie mają z tym problemów. Największa światowa gospodarka. Chciałbym być jej częścią. No stałeś się, pomagasz jej. Sparłem, tak. Także leci do mnie najnowszy telefon marki Xiaomi i będę go musiał hakować, bo nie ma jakiegoś międzynarodowego androida wgranego, ale podobno to nie problem, więc nastrałem się optymistycznie. Ale nie przeszkadza Ci to, że rząd chiński będzie podsłuchiwał wszystkie Twoje rozmowy i tak dalej? Ja w swoich rozmowach dotychczas nigdy nie potępiałem za nic rządu chińskiego, więc nie uważam, że jest to problem. Czy jesteś pewien? A może potem znowu będzie, jak w tym odcinku South Parku, że nagle... Zastanawiasz się, czy kiedyś coś powiedziałeś i tak myślisz, że no kurczę, no mogłem kiedyś po tym filmie powiedzieć coś, co mogło zabrzmieć źle. Możliwe, ale nie będą mogli podsłuchiwać moich rozmów retroaktywnie. Więc po prostu kupię ten telefon i będę się pilnował. Dzięki za przypomnienie. <śmiech> <śmiech> I w co będziesz na nim grał? Prawdopodobnie w nic, bo żadna przenośna gra do mnie nie przemawia. Mhm. Ale pewnie zapytam jakichś swoich młodych kolegów, takich wiesz, na czasie. Zapytam się, siema chłopaki, w co się teraz gra na telefona? No i mi powiedzą. A ja potem się dowiem, że muszę zapłacić 400 dolarów, żeby nic w tej grze nie osiągnąć. Pokémon go. No mogę w sumie. Hearthstone. O, Hearthstone, nie. Wymieniłem gry, w które gra się na komórkach wszystkie już. Mm. Będziesz mógł zagrać w Modern Combat 5 i zobaczyć, uwierzyć mi, że faktycznie są na komórkach gry ładniejsze niż na PS3. No dobra. Siema, z z z z z z hitboxy i frame. Siema, co tam jak życie? His... Ja jestem Hirio. Hitboxy i frame. Odcinek 8. Ósmy. ósmy. ósmy, a ja jestem kot. Tym razem odcinek będzie pełnowymiarowy maks dwie godziny lub mniej. <laughs> żebyś potem nie żałował tych obietnic, które składasz ja się postaram, żebyś żałował Nie, tak i ja... jestem zawistny ja ci nie pozwolę ja będę protestował, ja zbuduję mur <laughs> no ale te protesty tylko sprawą, że będzie dłużej trwać nasza rozmowa, bo oprócz tego, co będziesz chciał powiedzieć będziesz jeszcze im mówił, że nie chciałbyś na przykład porozmawiać o jakichś grach w które graliśmy? Szeczy, nie, się, tak, gdzie się tak spieszysz? <laughs> panie prowadzący że ty chcesz porozmawiać jakiejś grę, w której graliśmy, skoro tak ci się spiesz? Mm, mm, mam, mam, owszem. Okej. Okay. Um, spędziłem ubiegły tydzień ogrywając uh, Downfalla. Harvester Games, które zapoczątkowane zostało jako studio jednej osoby, pana Remigiusza Michalskiego, któremu przy produkcji pierwszej gry studia pomogli znajomi, a przynajmniej jakieś dodatkowe osoby były wymienione w kreditsach, Harvester Games, a w zasadzie wtedy jeszcze pan, sam pan Michalski sam pan Michalski, zabłysnął dziełem zatytułowanym Downfall, wydanym w 2009 i udostępnionym już teraz w cyrkulacji darmowej, oficjalnie. Natomiast po sukcesie mniejszym lub większym Downfalla, no trudno mówić o wielkim sukcesie darmowej gry, którą robiła jedna osoba, ale na pewno spotkał się on z pozytywnym przyjęciem. Studio poszerzono, udało im się zdobyć jakieś fundusze i zrealizowali kolejną grę, już dużo, na dużo większą skalę, już dużo większą, bardziej rozbudowaną i dopracowaną też. The Cat Lady. I to był ten tytuł, który pozwolił im się trochę przebić do mainstreamu. Najpierw zostało wydane na Gogu, bardzo szybko potem pojawiło się też na Steamie. I była to też dobra decyzja, bo na Steamie wyszło im z tego około, jeśli wierzyć Steam Spy'owi, 150 tysięcy sprzedanych kopii. O jakim gatunku w ogóle mówimy? Jakie to są um, gry? Już, już mówię. Uh, Harvester Games specjalizuje się w horrorach. Um, wszystkie dotychczas wydane przez nich gry wpisywały się w klimaty horrorowe. I um, w, jeśli chodzi o horrory, to są to przygodówki. W przypadku pierwszego downfalla, tego z 2009, mieliśmy produkcję zrealizowaną w AGS-ie, Adventure Game Studio. Popularnym skądinąd silniku, który, co zadziwiające, nadal jest jeszcze używany. Na przynajmniej jeszcze 6 lat temu był. Wydaje mi się, że nie umarł do końca. W każdym razie pierwszy downfall to był taki klasyczny point and click. Plansze, animowane postaci, klikanie myszką, zupełnie nic nie zostało zmienione w klasycznej formule. Ale w przypadku Cat Lady formuła już uległa zmianie. Opracowano autorski silnik, bazujący chyba na którymś z istniejących, ale tego już nie wiem dokładnie. W każdym razie opracowano silnik, który opierał się na, dwuwymiarowym, na dwuwymiarowej rozgrywce. W tym znaczeniu, że postać zawsze była widziana z boku i grać można było klawiaturą. Nie trzeba było nic wskazywać myszką, bo gra była rozplanowana na chodzenie w prawo i lewo. Oczywiście były jakieś tam przejścia typu schody, windy i tak dalej, ale one nas znowu przenosiły do takich płaskich rzutów, co znacznie zmieniło schemat rozgrywki, no bo zamiast szukać pikseli, na które trzeba kliknąć, mieliśmy podświetlone, interaktywne obiekty. Taki, taka uproszczona formuła point-and-clicka. Więc jak mogliśmy z czymś prowadzić interakcję, to nam się od razu wyświetlało na ekranie, kiedy się do tego obiektu zbliżyliśmy. Ale czy to było coś w stylu, nie Mansion, tego jak te gry się sterowało? Powiedziałbym, że to już jest spora różnica. Trochę tak, ale nie do końca. Można na tym w zasadzie się oprzeć. Bo wszystko się sprowadzało do tego, że miałeś cztery przyciski, którymi kontrolowałeś całą grę. Miałeś prawo, lewo do chodzenia, dół do wywołania menu z przedmiotami i górę do prowadzenia interakcji z tłem. I teraz tak, po sukcesie Cat Lady Harvester Games stwierdziło, że zremakuje Downfall. I teraz dochodzimy do punktu, w którym wszyscy jesteśmy czyli mamy 2016 rok i na Steamie można kupić zremasterowanego Downfalla, który dzięki uprzejmości studia udostępnia nam też w jednej paczce tę darmową wersję z 2009. No i mając w pamięci bardzo mgliste wspomnienia z podstawowej wersji, postanowiłem najpierw przejść zremasterowaną, a potem porównać ją do tej starej. Zobaczyć jak się zmieniło. I tutaj... Jestem bardzo skonfliktowany w mojej opinii na temat tej gry, bo pierwszy downfall był bardzo surowy. Kiedy mówimy o dziele jednego człowieka, jeszcze w dodatku ograniczonego dodatkowo tym, na co pozwalało Adventure Game Studio, to miał on bardzo konkretne wady i bardzo wyraźne ograniczenia. Dlatego trzeba się było skupić na tym, co autor bezpośrednio ogarniał. Czyli na warstwie graficznej, na fabule i na warstwie dźwiękowej. Jak ta grafika wyglądała? Ona była bardzo szczegółowa? To było trójwymiarowe, dwuwymiarowe? No właśnie. E, mieliśmy e, wszystko ręcznie rysowane, dwuwymiarowe. Wszystkie tła były e, dwuwymiarowymi planszami. Tam nie było żadnych e, no, fanaberii, jeśli chodzi o grafikę. Ale e, ale były one bardzo różne pod względem rzutów kamery. No bo tutaj ograniczeni byliśmy tylko wyobraźnią autora i jego zdolnościami rysowniczymi, które notabene, przynajmniej w konwencji, którą sobie obrał, moim zdaniem wypadają świetnie. Um, zaraz przejdę do fabuły, bo warto byłoby wspomnieć, o co w ogóle chodzi, żeby też się to lepiej wpisywało. Um, natomiast um, Downfall w ogóle jest taki, taką krzyżówką trochę horroru psychologicznego i kompletnego surrealizmu. Więc mamy w, osadzony w rzeczywistości konflikt. Tutaj tłem fabularnym dla wydarzeń gry są problemy, jakie spotykają ludzi borykających się ze schorzeniami, objawiającymi się zaburzeniami jedzenia. Więc mamy tutaj osoby, które... Głodzą się, mamy osoby, które się kompulsywnie opychają. I to jest podstawą po pierwsze do konfliktu między bohaterami. Główny bohater wraz z żoną próbuje się sobie jakoś poradzić z tym, że żona popada w anoreksję. O, uciekają sobie do ustronnego hotelu gdzieś tam na wsi i okazuje się, że hotel jest nawiedzany przez widmo dziewczyny, która... Będąc odtrąconą w miłości zaczęła się opychać, aż w końcu wywołało to u niej jakieś paranormalne zdolności, i teraz jest duchem, który ten hotel nawiedza, łapiąc wszystkich przyjezdnych, pożerając ich. Czyli gra promuje otyłość. No, jak... opychaj się, żeby mieć paranormalne zdolności. No tak, to jest. To, to można to tak interpretować. Nie jest to wprost wyjaśnione, skąd ta Sofi. Nasz antagonista wzięła swoje nadnaturalne zdolności, no jest to implikowane, jest coś w stylu tych japońskich legend, że jak umiera ktoś pełen gniewu, to ten gniew zostaje w miejscu śmierci. No tak, i mamy bohatera, który ucieka sobie z tą żoną, mają się wyluzować. Oczywiście nic z tego nie wychodzi, bo duch nawiedzający hotel porywa żonę. I teraz bohater musi znaleźć cztery aspekty ducha i znaleźć sposób na ich zabicie, żeby zabijając aspekty zwyciężyć ostatecznie. No to jest taki skrót fabularny, bardzo duży. Tam się masa różnych wątków przewija i e, wiele więcej się dzieje, ale też nie chciałbym przesadnie spoilować. Ważne jest to, że Downfall porusza bardzo życiowe problemy. Jest on. Sedno tej, tej produkcji jest bardzo przyziemne i fajnie, że komuś się chciało pokazać konflikty, jakie towarzyszą tego typu problemom, bo nie jest to spłycone, jest to rozbudowane. Natomiast co mamy, jeśli chodzi o różnicę między tymi dwoma produkcjami? Mamy wszystkie elementy gry zmienione całkowicie. No bo jest inne sterowanie, o czym wspomniałem. Aha, Downfall jest zrobiony na silniku Cat lady, Czyli znowu, mamy grę całą w rzucie z boku, mamy sterowanie klawiaturą, prawo, lewo, góra, dół. To jest wszystko, czego potrzebujemy. I mamy od nowa napisaną tę fabułę. Rdzeń jest nadal taki sam, ale dużo wątków uległo zmianie, postaci poboczne zostały bardziej wyeksponowane, No mają więcej czasu. To jest też kwestia tego, że nowy Downfall jest po prostu grą większą, z większym budżetem, z dodatkowymi ludźmi w zespole. I w ten sposób uległ rozbudowaniu. Mamy oczywiście zupełnie nową grafikę, no bo skoro zmienia się konwencja graficzna, zmienia się kamera, która jest już ustalona z góry i zawsze będzie patrzeć na wydarzenia zupełnie z boku, no to też wszystkie lokacje trzeba pozmieniać. Tutaj gra jak najbardziej błyszcza. Mamy Solidnie zrobione, ręcznie wykonane tła, które dodają wiele do tej opresywnej atmosfery nawiedzonego hotelu, w którym rzeczywistość zakrzywia się w dowolnym kierunku. Mają taką trochę tematykę Silent Hillową, gdzie nigdy nie wiadomo do końca, co jest prawdziwe i nigdy nie wiadomo do końca, co nas czeka po przejściu kolejnych drzwi. Co do tego? Do tego mamy postaci, które są zrobione dużo bardziej szczegółowo, no bo modele zajmują dużo więcej, dużo większy obszar na ekranie. Powiedziałem modele, ale to spryty dwuwymiarowe. Więc aktorzy są już dużo bardziej wyraźni. Oczywiście animacje są dosyć uproszczone, mają raczej niewiele klatek, ale to też kwestia tego, że ich za dużo nie ma. Natomiast co dalej? Oprócz tego, że graficznie mamy ogromny skok do przodu i jest to zdecydowanie przyjemna dla Oka gra. W tej konwencji graficznej nowej ona jest równie spójna co w poprzedniej. Poprzednio mieliśmy grafikę robioną od początku do końca przez autora i ona również nosiła bardzo dopracowane, surrealistyczne znamiona. Tła się rozlewały, pokoje zakrzywiały, tego typu rzeczy. Mieliśmy jakieś nierealistyczne perspektywy, ale one bardzo fajnie tworzyły atmosferę nawiedzonego domu. Tutaj już mamy dopracowaną grafikę, nad którą się dzieli ludzie, tak, aby ją dostosować do tych innych konwencji, ale ona również ma swoje, właściwe, sobie właściwe cechy horroru. Dźwięk również bardzo dopracowany, sporo fajnych ścieżek dźwiękowych. Niestety z dźwiękiem jest tak, że trzeba to rozróżnić, trzeba rozróżnić kwestie muzyki i kwestie aktorstwa głosowego. Aktorstwo głosowe jest trudne, bo z jednej strony... Te klimaty neurotyczne i bohaterowie wraz z nimi bardzo odrealnieni brzmią tak, że te głosy pasują do konwencji. Więc jestem w stanie zrozumieć, dlaczego tak to brzmi. Tym niemniej bardzo wiele kwestii jest wygłaszanych w sposób kompletnie wyprany z emocji, nużący, wysysający z ciebie chęć do życia, grania i czegokolwiek więcej więc z voice actingiem no to jest tak trochę jak w Silent Hillu 2. Tam na pierwszy rzut ucha wydaje się, że nikt nie był zawodowym voice aktorem. Wydaje się, że oni odwalili kompletną fuszerkę i trzeba by wszystko wywalić i nagrać od nowa, ale jak się tak zastanowić nad głębszym sensem gry i nad klimatami, które są w niej odwzorowywane, to Moim zdaniem, w najgorszym wypadku, można łatwo naciągnąć, że to jednak się wpisuje w konwencję. I mając to porównanie, graficznie dużo do przodu, dźwiękowo trochę inaczej, ale też bardzo fajnie. Oczywiście, w podstawowej wersji, w tej z 2009, Downfall nie miał żadnego voice actingu, była tylko muzyka. Dochodzimy do sedna mojego problemu w odbiorze tej gry, czyli. Zmian fabularnych. Przeszedłem całą tę grę i aż do samego końca byłem nią zafascynowany. Tak jak wspomniałem, zmiany są znaczne w tej fabule, szczególnie w kwestiach postaci drugoplanowych, ale jest to zrobione raczej na zasadzie rozbudowania, niż na zasadzie robienia zupełnie od nowa. Więc parę faktów się zmienia, ale najważniejsze jest to, że postaci są uwypuklone, uwydatnione i ich rola jest lepiej zarysowana, a co za tym idzie lepiej się wpisuje w całą fabułę. Więcej jest powiązań między bohaterami, no i to też ma znaczenie. Rozgrywka no trochę uproszczona, ale to moim zdaniem w przygodówkach wychodzi na dobre, bo jest więcej zagadek, które można po prostu na logikę rozwiązać. Tu kliknę, tam kliknę, przechodzimy dalej, a nie ma siedzenia i zastanawiania się, czy te 5 pikseli jest interaktywne, czy może tamte i które powinienem kliknąć i gdzie jeszcze mogę znaleźć jakiś przedmiot, który pominąłem. Zakończenie. Dochodzimy do zakończenia i w tym momencie ta gra się całkiem rozsypuje. Zakończenie, no nie wiem... Pan Michalski musiał mieć jakiś plan na to. I chcę podkreślić, że bardzo się cieszę, że takie studia jak Harvester Games działa i bardzo się cieszę, że mogłem tę grę kupić, że mogłem ich wesprzeć i mam nadzieję, że oni będą dalej robić tę grę. Bo mają niszę, którą wypełniają wysokiej jakości produkcjami. Ale o ile decyzja autora jest ostateczna, o tyle nie mogę jej przyjąć. Tak to ujmę. Bo nie spojlując szczegółów zakończenia, to jest ono znacznie inne między podstawką a remakiem, Przy czym podstawka była dobrze zaplanowana. Zakończenie idealnie zamykało ten łuk fabularny, którego świadkami byliśmy. Natomiast tutaj mamy zbędne, naprawdę zbędne nawiązania do The Cat Lady. Mamy też... Same wydarzenia, które już trochę odbiegają od tego, czego doświadczaliśmy wcześniej. Ten surrealizm za bardzo wypełnia nam warstwę zakończenia, także nie mogę się do niego przekonać po prostu. Nie mogę go odebrać jako zakończenie autentyczne, podczas gdy autentyczność zakończenia w podstawce była niepodważalna. I to jest w zasadzie moja przygoda z Downfallem. Musiałem dosłownie usiąść wczoraj o trzeciej nad ranem, i jeszcze odpalić sobie tę podstawkę i ją przejść. Już wiesz, z, y, z walkthrough ze wszystkim. Y, wiedząc dokładnie co robisz, przejdziesz to sobie w jakieś tam, nie wiem, 40 minut. Ale musiałem to zrobić, żeby się upewnić, czy ja to dobrze pamiętam, czy też coś mi umknęło. No i niestety, no nie, nie umknęło mi. Mamy bardzo dobrą grę, ale zupełnie różną od podstawki właśnie przez to zakończenie. A szkoda, bo gdyby zmierzała do tego samego, co było w podstawce, to nazwałbym to remake'iem doskonałym. Cóż, nie odniosę się, ponieważ, jak wiesz, boję się horrorów i nigdy w żaden nie zagram. No tak, ale czy nie fascynuje cię na przykład to, że ktoś zdecydował się, no, zróbmy surrealistyczny horror o anoreksji i bulimii? Tak, ale bałbym się spróbować. Hmm. No a byłbyś w stanie na przykład obejrzeć, jak ktoś przechodzi? Nie wiem. Kurczę. Ciężko im powiedzieć. Nie czujesz, swoje, nie czujesz potrzeby zapoznania się z produkcją wybitną, która to potrzeba mogłaby dodać ci otuchy i sił? Być może, ale potrafię też wybierać szczyceł się tym, że potrafię wybierać swoje walki <śm> i stwierdzam, że jeśli z jakimś... że są po prostu media, czy gatunki w ramach danego medium, z której po prostu nie będę się zapoznawał, bo bo się do tego nie nadaje albo bo mnie aż tak nie interesują i stwierdzam, że dzięki temu z kolei mam więcej czasu w życiu na zapoznanie się z innymi rzeczami bardziej szczegółowo. Mm -hmm. Więc horrory są czymś takim, gdzie właśnie z góry mogę stwierdzić, że a, to nie dla mnie i przejść dalej do czegoś, co mnie bardziej interesuje. No i już trochę szkoda, bo w sumie horrory to jest taki bastion kontrowersyjnych tematów. Nawet jeśli do ostatnimi czasy można mówić o pewnej suszy w temacie. No ale tak, podsumowując, Downfall z 2009 oryginał, mniej ciężki w odbiorze, więc myślę, że jakbyś miał spróbować, to lepiej od niego. Też krótszy, więc szybciej się z nim zapoznasz. No i moim zdaniem pełniejszy jako doświadczenie, jako fabuła. Natomiast Downfall z 2016, bardzo solidny remake, pozwalające sobie też na parę ciekawych zabaw wizualnych. Kilka przejść, których bym się nie spodziewał. Trochę takiego wpadania w króliczą norę i szukanie, co tam jest ciekawego w świecie po drugiej stronie. No ale na pewno dużo straszniejsze doświadczenie, bo trudniej się odseparować od wydarzeń na ekranie w momencie, kiedy są one jednak wyraźnie widoczne nawet na pełnym ekranie w rozdzielczości Full HD. Jednak w wersji 2009 za dużo byś nie zobaczył. No natomiast z zastrzeżeniem, że właśnie ta, to zakończenie to jest coś, czego nie potrafię przyjąć ciepło. A szkoda. No cóż, jedna gra, przy której będziemy w jakikolwiek sposób w stanie pozostać w temacie, o której mam Wam do powiedzenia, to Pa another Episode Ultra Desperate Girls. Znowu cię nie ostrzegłem, przepraszam. Porozmawiamy sobie po nagrywaniu. E, nie zaszedłem wcale dużo dalej niż odkąd ostatnio rozmawialiśmy. Natomiast no, zacząłem dostrzegać znużenie swoje w kontakcie z tą grą. Co ma wymiar dwustronny, bo po pierwsze, rozgrywka jest tak prosta, jak myślałem i niestety to coraz mocniej czuć. Aha. Bo problem w tym, że gra daje nam dużo różnych przeciwników i daje nam dużo różnych narzędzi do radzenia sobie z nimi i niektóre z tych interakcji są faktycznie ciekawe I kombinowanie, że o, tego tutaj miśka mogę użyć po to, żeby przewołać inne miśki, a potem tego mogę użyć tak, żeby pokonać ich kilka naraz, a tutaj mogę je tak ustawić w linii, żeby uderzyć się jakimś tam elementem otoczenia ale to jest strasznie rzadkie. Większość przeciwników to są po prostu zwykłe miski, które na nas powoli biegną, więc się ustawiamy, celujemy w nie, wystrzeliwujemy, jak do nas podchodzą to odbiegamy kawałek, znowu zaczynamy celować, strzelamy. Nuda. No. I po prostu nie ma w tym nic ciekawego, nic fajnego. Jeszcze, wiesz, jak był ten aspekt oszczędzania amunicji, mimo, że gram na hardzie, to już od paru godzin nie pamiętam takiego momentu, żebym musiał faktycznie coś oszczędzać i się martwić, że ojej, zaraz mi się skończą zasoby. Trochę też dlatego, że mam już więcej tych rodzajów amunicji, więc nawet jak jeden mi się skończy, to mogę jakoś tam innym pokonać w jakiś tam sposób. No tak. Więc to jest jeden problem. Drugie jest takie, że zagadki po prostu się nie rozkręcają. Są nadal proste, prostackie, wręcz banalne. Używam synonimów, bo po prostu nie wiem, co więcej o nich powiedzieć. No po prostu nie ma w nich nic ciekawego. Są... So, na początku było w nich przynajmniej odrobina różnorodności, ale teraz jest to proste, rozejrzyj się po pomieszczeniu, zobacz z jakimi elementami możesz interaktować, koniec. Często jest tak, że jest więcej wskazówek niż jest nam w ogóle potrzebne. To jest trochę, co jest dla mnie kryminalne, jeśli no, tak. chodzi o, o to, ogólnie o zagadki, że powinno być zawsze znaczy wrażenie, że jest trochę za mało informacji i musimy kombinować jak połączyć to co mamy, żeby uzyskać odpowiedź no a tutaj w drugą stronę. Miałem wrażenie, że wszystko mi wskazuje, co muszę zrobić, żeby spotkać się z odpowiedzią, bo i moja towarzyszka mi mówi, co mam zrobić i widzę, że elementy otoczenia, że tylko z jedną rzeczą w ogóle mogę interaktować. I jeszcze ta rzecz jest dodatkowo w jakiś tam sposób podświetlona, żeby zasugerować, co prawdopodobnie <grych> będzie rozwiązaniem, Aha. ale i tak nie mogę z tym nic zrobić. Jedynie co mogę to zinteraktować i potem moja postać sama coś z tym robi. A, rozumiem. Więc po prostu jest to... Ble. No to widzisz. I z fabułą jest też problem, Aha. bo na początku ta gra miała najwięcej tych wszystkich swoich fascynujących, ciekawych idei, tych jakichś szalonych pomysłów, poruszanych tematów, pokrętnych toków myślenia, jakichś zagadek, tajemnic. Tego było najwięcej na początku, a z biegiem gry jest tego coraz mniej, jest to coraz bardziej banalne. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy o tych tam skrawkach, jakichś informacji porozrzucanych po świecie i śmiałeś się, że no, w zwykłych horrorach to jest zazwyczaj jakiś, że o, tutaj bardzo sztampowe, takie, że praktycznie każda taka jest jakimiś ostatnimi wspominkami kogoś przed śmiercią i coraz więcej jest też takich tutaj, okay. że trafiłem na przykład do jednego takiego rozdziału, gdzie w jednym pomieszczeniu znalazłem chyba dziesięć znajdziek, z czego tylko jedna była taką książką, właśnie z jakąś dziwną ideą, gdzie bohaterki sobie po prostu o tym rozmawiały, cztery to były jakieś dziwne, tajemnicze rzeczy, które nie jestem pewien, do czego zmierzają, a cztery to były po prostu jakieś zapiski umierającego człowieka, takie bardzo sztampowe, że o nie, czemu to się musi dziać, jak świat mógł się tak skończyć, o nie, nie tak to się powinno skończyć, o nie, ja nie chcę umierać i no, nie, nie rusza mnie niestety, bo, bo to jest ten problem, że Danganron pasz sypie tyloma ciekawymi, pokrętnymi, naprawdę odrealnionymi ideami, których nigdzie indziej się nie spotykam, a na pewno nie w takich ilościach i kontrastach i zestawieniach, a potem nagle przez cały rozdział mam tylko i wyłącznie taką sztampę. No tak. I z biegiem czasu jak tajemnice się jakieś odkrywają, w końcu rzeczy się wyjaśniają, to stwierdzam, że aha, okej. Okay. Nie czuję z tego wcale jakiegoś tam wielkiego twistu, który by mi wszystko wywrócił do góry nogami, tylko dosłownie aha, okej, okay, dobra, co dalej? a wcale nowych, jakichś ciekawszych rzeczy nie pojawiają się kolejne jakieś że wskazówki, co może mnie w dalszej części gry nad czym jeszcze mogę się zastanawiać. Więc w tym momencie w ogóle mnie ciągnie do tej gry. Gram w nią tylko dlatego, że no, chcę ją ukończyć. Ale robię to rzadko, powoli. Mówię, w ogóle nie mam takiego zapału, żeby na przykład poza w ogóle tymi okazjami, kiedy faktycznie siedzę w autobusie i nudzi mi się. To poza takimi okazjami w ogóle do tej gry nie sięgam. No widzisz, tak jak mówisz o tych zagadkach, to jest coś, o czym miałem do myślenia no, długo, ostatnie dwa, trzy dni, kiedy kończyłem te downfallę, bo zaprojektować zagadkę w, w tego typu grze, może to powiem tak bardzo szeroko, ale w ogóle zaprojektować zagadkę w grze jest ciężko. nie. No nie, no moim zdaniem jak najbardziej. Phoenix, Wright, Dungan, i świata właściwa, czyli te wizualno-welkowe i mm, Portal, y, y, Lejtony, te wszystkie gry, no Layton to trochę oszukiwanie, bo to są po prostu zagadki, a nie, mhm. nie takie środowiskowe, wewnątrzgrowe, a z drugiej strony czym to się tak naprawdę różni? No wiesz, no jest spora różnica, no przecież jeśli chodzi, nawet jeśli chodzi o point and clicky, to po premierze Mysta, powstał w zasadzie cały oddzielny gatunek, który opierał się niemal tylko o jakieś takie zagadki wewnątrz gry, jakieś Powiem zabawki jeszcze, logiczne. jeszcze jedna, Talos Principle. No okay. To jest po prostu, przychodzą mi do głowy pięć gier z, z różnego rodzaju zagadkami, które pokazują mi, że to nie jest wcale takie <coughs> trudne, że da się to zrobić i że da się tych zagadek wstawić całą masę. Okay, ale... To był portal, gdzie miałeś oparcie po prostu, wszystko było oparte tylko i wyłącznie o rozglądanie się, korzystanie jakoś z momentum, nie momentum pędu. pędu i to było fajne i zrobili o tym całą 8-godzinną grę, która nie robiła się nudna i tam może trochę o liniach wzroku, kiedy tam walczyłeś z tymi robocikami, ale wiesz, czym mówię? Tak, oczywiście. No. Tak spojrzałeś, że myślałem, że nie, że mówię coś źle. Nie, nie, pierwszy portal przeszedł. No. Do, dopiero na drugim się tak nie ma. Masz Leytony, czyli serię, która pokazuje, że po prostu samych takich tradycyjnych, zwykłych zagadek, jakie można było znaleźć w książkach, gazetach, ale i zrobienie ich po prostu na przenośnej konsolce i dorzucenie do ich jakiejś tam historyjki mhm. i poruszenia się pomiędzy tymi zagadkami jest też frajdą. Tak, taka ma... gra w łamigłówki. Tak. Co mówię, no jest to trochę oszukiwanie, ale z drugiej strony, jak masz takie gry typu właśnie Survival Horror, to one próbują często wziąć te łamigłówki i potem przerobić je w taki sposób, żeby dało się je wykonać mechanikami growymi. Mhm. Więc też dlatego o tym wspominam. No a z trzeciej strony masz te Tanganronpę i Phoenix Wrighta, gdzie całość polega na domyśleniu się tego, jak wydarzenia wyglądały, nie mając ich przed oczami, tylko mając jakieś tam elementy i musisz to sobie wszystko ułożyć w głowie i skonfrontować z na przykład inną wersją wydarzeń, która jest prezentowana przez bohaterów i musisz jakby znaleźć nieścisłości. I to jest jeszcze inny rodzaj rozgrywki, ale znowu też można stworzyć z tym fajne zagadki i trzeba kombinować, zastanawiać się i tak jak mówię, tworzyć sobie te obrazy w głowie, więc jest tu dużo wyobraźni, ale nie, nie przeszkadzało mi to. No tak, widzisz, problem polega też na tym, że Gry typu survival horror, czy nawet przygodówki typu point and click, ja będę się upierał, że nie ma nic złego z żadnym z tych gatunków inherentnie. tak? Żaden z tych gatunków w momencie podjęcia decyzji, robię grę point and click, czy robię grę survival horror, nie będzie naznaczony jakąś wadą. Bo zobaczymy dopiero, co z tą konwencją zrobisz. Tyle tylko, że jeśli już mówimy o grach zrobionych w takiej właśnie konwencji, bo też mi przychodzi do głowy zaraz Resident Evil trójka, to one narzucają Ci pewne konkretne ograniczenia, z którymi trzeba walczyć. I teraz pytanie brzmi, czy Ty jako producent podejmiesz się tej ambitnej walki i założysz, że ludziom się będzie chciało czytać, szukać, miuchać, kombinować, czy pójdziesz stroną, drogą na przykład Resident Evil i zrobisz to słynne powracające odblokowywanie, tak recursive unlocking to się jeszcze nazwało ładnie po angielsku, gdzie... Postać ma teoretycznie dostęp do dużej części świata gry, ale pełno jest drzwi zamkniętych, do których musimy po prostu znaleźć klucze. I klucz do jednych da klucz do drugich w kolejnym pomieszczeniu i w nowo otwartym pomieszczeniu klucz do trzecich. I zagadek jako takich jest tak naprawdę bardzo niewiele. No wiesz, słynne zagadki na przykład z Resident Evil 2 gdzie musiałeś zdobyć figury szachowe, które były jednocześnie bezpiecznikami, no to nie było jakieś skomplikowane samo w sobie, bo to, że klucz miał kształt figury szachowej, to był zupełny przypadek. On mógł mieć dowolny kształt. Ważne było to, że ty jako gracz miałeś w głowie informację, jest zamek, znajdź klucz. Tak samo na przykład w Rezydencie Trójca jest. Bardzo słynna zagadka, zagadka, no to jest dużo powiedziane, zamek. Wejście do ratusza Raccoon City, a przynajmniej do obszaru, gdzie ten ratusz stoi, jest zablokowane zegarem, w którym jak brakuje diamentów na tarczy, to brama jest zamknięta. Więc no, to, to jest takie klasyczne, to są takie klasyczne absurdy Ambreli i wczesnych rezydentów ale z poziomu gracza to nie jest w żaden sposób zagadka. To jest tylko informacja dla Ciebie, że nie możesz przejść dalej, dopóki nie odwiedzisz dwóch lokacji i nie znajdziesz dwóch brakujących kluczy. Mhm. I teraz motyw jest taki. Tutaj w rezydentach, skoro już o nich mówię, to się skupia. Problemu nie ma, bo mamy informację, jak wygląda zamek i musimy znaleźć do niego klucz i po drodze są jakieś łamigłówki, właśnie takie trochę jak Lighton wspomniałaś o tym, zainkorporował ale przede wszystkim jest to szukanie kluczy. Natomiast w point and clickach i pośrednio no, w tych rewolucyjnych point and clickach w zupełnie nowej konwencji od Harvester Games, problem to kliknięcie w odpowiednie punkty w odpowiedniej kolejności. Trzeba najpierw kliknąć w miejsce, gdzie jest klucz albo użyć klucza na czymś, no zależy, nie? Ale wiesz, ponieważ wszystko się rozbija o klikanie, to można to brutforsować. Można kliknąć wszystkim na wszystko i wiem o czym mówię, bo bardzo często moje przechodzenie point and clicków się do tego sprowadza. To jest jeden z tych gatunków, co do których nie mogę się hełpić, że sobie w nich daję radę. Bo naprawdę, nie pamiętam kiedy ostatni raz nie musiałem korzystać z poradnika, jak przechodziłem point and clicka. Natomiast de facto nie jest to w żaden sposób trudne, to jest tylko żmudne i ewentualnie frustrujące. Zależy od tego jaką masz cierpliwość. I nowe gry te od Harvester Games trochę rozwiązują ten problem, ponieważ no, masz ograniczoną liczbę interakcji, bo każda interakcja jest podświetlona. I teraz dochodzimy do takiego problemu, że z jednej strony masz informację ze strony gry. Dostajesz taką podpowiedź, że musisz coś zrobić, tak żeby już zupełnie uniknąć spoilerów, musisz coś zrobić z konkretnym obiektem w grze. I podobnych jemu obiektów jest dużo, ale tylko jeden ulega interakcji. Więc no, nie musisz myśleć. Musisz tylko znaleźć się na ekranie, w którym ten obiekt się znajduje i gra ci powie, że hej, tutaj kliknij. Oczywiście no wymaga to jakichś minimalnych zdolności kognitywistycznych, że... Żeby skojarzyć, że, że dół przycisk przedmiot, góra przycisk interakcja. No ale to jest wszystko co musisz zrobić. I cofnijmy się kawałek. Jakieś dwadzieścia parę lat temu nawet, no tak, dwadzieścia parę jeszcze powstawały przygodówki, w których wszystkie interakcje opis opierane były o przetwarzanie tekstu na polecenia. I tutaj się nie da obrót forsować, bo musiałeś Wpaść na to, czego użyć, na czym. Tylko czy to było lepsze rozwiązanie w momencie, kiedy możliwości były teoretycznie nieograniczone? Czy chcesz ją wypuścić? Nie mogę jej wypuścić na balkon na tej porze. Okej. Okay. No, to będziecie słuchać kota dalej. No niestety. Wszystkie hałasy w tle to kot. Część to moje krzesło. No to kot nadal. zastanawiam się z jakiego... Z jakiej strony to ugryźć? No to może powiem tak. Moim zdaniem, to rozwiązanie, które wprowadziło Harvester Games, jest nie najlepsze, tak wiesz, w jakimś obiektywnym, idealistycznym ujęciu, ale zdecydowanie bardzo dobre i lepsze od poprzedników, bo możesz się skupić na tym, jak wykorzystać dostępne ci interakcje. Bo jednak, nawet jeśli wiesz mniej więcej, że no tylko z tymi drzwiami mogę coś tam zrobić, albo tylko z tymi schodami, albo to nadal jest to pole do myślenia. Zastanowić się, czy to ten przedmiot, czy to tamten. No, jak dobrze rozbudować bazę przedmiotów, które gracz posiada, to można, opierając się o to, stworzyć, myślę, taki idealny balans między zagadkami, które faktycznie wymagają troszeczkę kojarzenia faktów, a samą rozgrywką, która się nie robi ani żmudna, ani frustrująca. Znaczy, jeśli chodzi o zagadki czysto środowiskowe, to dla mnie ideałem z tych, które jestem w stanie wymienić z pamięci jest chyba jednak The Talos Principle właśnie. Mhm. No, gdzie po prostu stworzone je w taki sposób, że były faktycznie ciekawe, że było trochę kombinowania, że było e, przychodzenia pomiędzy kolejnymi etapami i zastanawiania się, czy teraz muszę jeszcze zrobić coś więcej, czy... No, to jest taki... Myślę, że to jest dobry obraz tego. Albo nawet jeśli trochę uproszczone, to, to na przykład tak wyglądały zagadki w grach z serii Arkham. Mhm. Uh -huh, uh -huh. To były dla mnie też takie zagadki, które były właśnie takie proste, ale musiał się na nich usiąść, zastanowić, spojrzeć, skojarzyć. Okay. A grałeś może w Antichamber? Tak. I masz jakąś opinię o niej, bo była dla mnie przeszedła i była dla hmm. mnie za trudna. A, a ja no, nie traktuję jej jako klasycznego point and clicka, więc się nie wpisuję w moją zasadę, w, w moją słabość. Znaczy ja teraz mówiłem mhm. o Ultra Desperate Girls, o tym czemu, mhm. w tego typu grach zagadki tak. są dla mnie często takie sobie. Tak, ale odpłynąłeś już trochę w ten w te Talos Principle, w te portale. Znaczy to tak. mówię o tym dlatego, że to znowu nie jest taka zagadka właśnie jak no bo nie mogę tego, bo jednak jest to najbliższe moje porównanie. Bo mhm. Mówiłem też o Lejtonach, ale to są dosłownie. Jeśli ktoś nie grał nigdy w Laytony, to jeszcze raz może wytłumaczę, żeby było jasno. To są gry, w których dowolnie mamy takie zagadki, jakie wziąłbyś książkę z zagadkami, mm -hmm. tylko, że są one przerobione tak, żeby miał jakiś graficzny interfejs, że masz na przykład obrazek i na nim masz jakąś z jedną z tych klasycznych zagadek, że masz cztery wagi i jak na nich zmierzysz, że tam, która waga jest jaka, wiedząc, mając daną, tak, daną. Tak. I czasem są z tym jakieś interaktywne elementy, typu, że jak położymy jedną jeden element wagi na drugim, to nam się coś tam podświetli. Czasem nie, czasem jest to tylko takie graficzne wyrażenie, a wszystko musimy sobie wyobrazić w głowie. Ale znowu, to są po prostu zagadki. To nie ma nic wspólnego z fabułą. To nie jest tak, że w fabule musimy sprawdzić, zmierzyć jakąś wagę, tylko po prostu idea tych gier jest taka, że na przykład jesteśmy w mieście, gdzie wszyscy prowadzą, mają dla nas zagadki. Po prostu, bo taki jest pomysł. I tak się akurat składa, że profesor Lighton jest bardzo dobry w rozwiązywaniu zagadek, więc jest idealną osobą do y, rozwikłania jakiegoś problemu w danym mieście. Jasne. I w związku z tym to jest wytłumaczenie fabularne gry na to, czemu siedzimy i rozwiązujemy jakieś 100 takich klasycznych, tradycyjnych zagadek mhm. i y, matematyczno-logicznych. No i to jest... No do tego nie mogę porównać takiej gry, jak odprawdy Spark no bo, bo nie. Znaczy to tak no możesz, ale jest to zbędne. Znaczy no nie o to mi chodzi. Z no drugiej no. strony mam właśnie P i Phoenixa Wrighta, gdzie te zagadki są jeszcze inne, ponieważ yy, i też może porównam od razu do też serii Zero Escape. Mhm bo to są trochę inne, bo jednak w Danganron Pay i Ace Attorney mamy te rozprawy sądowe, mhm. czyli dosłownie takie potyczki słowne, gdzie tak jak mówiłem, musimy sobie wyobrazić w głowie jaki był przebieg wydarzeń mhm. i wyobrazić sobie w głowie jaki przebieg wydarzeń sugeruje nasz przeciwnik, skonfrontować to ze sobą, znaleźć jakąś sprzeczność albo niezgodność i następnie skonfrontować to z tymi elementami jakby dowodów i wypowiedzi, które faktycznie mamy pod ręką i zobaczyć, który z nich pasowałby jakby najlepiej do udowodnienia danej sprzeczności albo jakiegoś toku myślenia i tak dalej. Natomiast w tych grach jest taki schemat, że mamy część fabularną i mamy część zagadkową. Mm -hmm. I w Ace to wygląda tak, że najpierw mamy e, investigation, e, śledztwo. śledztwo, w trakcie którego znajdujemy dowody, które następnie wykorzystujemy w trakcie rozpraw. I to jest tak, że najpierw zbieramy te wszystkie dowody, a potem mamy ich, te kilkanaście, kilkadziesiąt i mamy te długie rozprawy, które są ciągiem takich zagadek, w trakcie których musimy zgadywać, mając cały czas to wszystko pod ręką, co nam najlepiej pasuje do danej sytuacji. Mhm. I tak samo jest w Zangadronbie. I o tym mówię, kiedy chodzi mi o tą całą strukturę, że w tym momencie te zagadki są, dlatego mogą być ciekawe, że poświęciliśmy te dwie na przykład godziny albo i więcej, na to jest zbieranie właśnie informacji, gdzie był duży nacisk na fabułę, a dopiero potem mamy samą część rozgrywkową, zagadkową. I trochę to samo było w serii Zero Escape, przy czym tam, jak pewnie wiesz, to jest ta gra, gdzie mamy sekcję fabularną i mamy te escape roomy. Mhm. Czyli jest to trochę ta sama zasada, czyli że mamy ten podział, że teraz jest ta część fabularna, a teraz ta część zagadkowa. Jasne. I dlaczego o tym mówię, że to nie może działać w tym kontekście gier właśnie takich jak horrorowych, jak Ultra Despair Girls, no ponieważ tam, jak trafamy do takiego pomieszczenia, gdzie mamy rozwiązać zagadkę, to musi to być od razu, to muszą być informacje, które zdobyliśmy, które możemy zobaczyć na pierwszy rzut oka. Bo, bo ta gra ma dużo różnych rodzajów, jakby elementów rozgrywki. Mamy tą walkę, mamy eksplorację, mamy te sekcje fabularne, i te zagadki są tylko jakby dodatkiem. Więc w momencie, kiedy one są tak mało znaczące, to wydaje mi się, że ciężko by było tak rozplanować całą rozgrywkę, żeby żebyśmy na przykład przez te dwie godziny zbierali informacje, które następnie wykorzystamy do rozwiązania serii zagadek. Mm -hmm. Po prostu ten flow cały, taka struktura, myślę, żeby nie, nie pasowałaby, nie byłaby fajna. Myślę, że psułaby tempo całe. Że potem właśnie, czy teraz miałby wrażenie, że o teraz mam te rozwiązywanie zagadek, kilku, czy tam kilkunastu pod rząd i to mi nie pasuje. Po prostu ciężko by to było usprawiedliwić kontekstowo. Także jesteśmy nagle zamknięci w pomieszczeniu i musimy wykombinować, jak się z niego dostać? Tak nagle? Pewnie. To się dzieje bez przerwy. Jest to mhm. bardzo typowe dla tego gatunku. A gdyby właśnie było, że o teraz trafiliśmy do pomieszczenia, gdzie musimy rozwiązać kilkanaście zagadek na podstawie informacji zebranych przez ostatnie, nie wiem, kilka godzin gry, ciężko by było coś takiego e, wytłumaczyć, jakby kontekstowo, fabularnie, że jak zostaną doprowadzone do takiej sytuacji. I dlatego właśnie wolę porównać do gier typu portal, czy Talos Principle, które też opierają się jednak na tym, że nie, nie, nie wymagają nas zbierania właśnie tych informacji, tej wiedzy, którą potem musimy konfrontować z zagadkami, tylko po prostu oferują nam informacje przed nami, które możemy od razu zobaczyć, jak działają i następnie wykorzystać do rozwiązywania tych zagadek, a potem mogą ewentualnie nadbudowywać i nie muszą już tam za drugim razem czegoś tam tłumaczyć, tylko od razu możemy to wykorzystać. A mam wrażenie, że... A w takich rzeczy w ogóle nie ma, tylko mamy jakieś takie elementy interakcji, że nagle możemy przesuwać przedmioty, ale oczywiście tylko, wiesz, z góry ustalonym kierunku, czyli, że podchodzisz do przedmiotu, klikasz przesuń i on się przesuwa od razu w miejsce, w którym bohaterki wiedzą, gdzie on powinien stać. Mhm. I... I po prostu z takich elementów, z taką prostotą nie da się zrobić ciekawych zagadek. I dlatego wydaje mi się, że gdybyśmy mieli, żeby, ten żeby zagadki w tym gatunku były ciekawe, to musimy podążać właśnie za tym modelem Batmanowym, czy, yy, czy właśnie Talos principalowym, czy Portalowym, gdzie te zagadki nie muszą się opierać na wiedzy, ale ale muszą być trochę dłuższe, muszą być trochę bardziej skomplikowane, może trochę elementów zręcznościowych w nich nie. musi być, skoro, żeby nadrobić to, że nie ma myślenia, bo inaczej, inaczej są bez sensu, są zmienne, są mhm. wypełniaczem. No, robią się nudne. Tak. I są w takiej grze jak Ultra Dispergals właśnie są zupełnie zbędne. Przy czym no, to jest ewidentnie granicza przez swoją fabułę, bo tak jak mówię, te segmenty walki też nie są zbyt ciekawe, więc ja nie miałem wobec jakby rozgrywki w tej grze wielkich oczekiwań. A Natomiast no gram, to mówię, co mi się nie podoba. No jasne, bardzo proszę, dziel się. Pewnie. No zresztą wiesz, z, z tworzeniem zagadek, no to w ogóle był problem i jest problem cały czas, no bo kiedyś i przez kiedyś już nie mam na myśli tych tekst parserów nawet, bo rany... Prawdziwa, tekstowa przygodówka. Ktokolwiek by sprostał czemuś takiemu. No kto naprawdę? Wyobraź sobie, że teraz siadasz i masz tylko tekst. To, to ja nawet nie wiem, jaki tam był poziom zagadek, bo w życiu w żadną bym nie zagrał. No ale potem pojawiły się już point-and-clicki i natychmiast pojawiła się również point-and-clickowa logika. Znaczy, najpierw były te, gdzie por... w stylu Manic Mansion, tak mhm. Ich trochę było. No ale to były raczej takie eksperymenty, no bo przecież A, okay. już Maniac Mansion to było coś, co ja uważam, zgodnie z moją wiedzą, za raczej wyjątek niż reguła. A, okay. No bo takie Day of the Tentacle, które było tuż po Maniac Mansion, czy tuż po, następna gra, no to już był pełnoprawny point and click. I Często to był też taki katalizator do tworzenia tych point-and-clicków w fajnych, kreskówkowych, nierealistycznych scenariach. Właśnie dlatego, że również tok myślenia był odrealniony. No, Day of the Tentacle to jest jedna rzecz, ale przecież nawet z naszego polskiego podwórka jakiś Scout Quatermaster albo Sołtys to wszystko były gry, które trochę tam zahaczały o rzeczywistość, trochę mogliśmy się do nich odnieść, ale jednak od razu wiedzieliśmy, że tam nie należy myśleć tak, jak się myśli w czasie, znaczy w naszym świecie. No i teraz, ponieważ powstała ta legenda przygodówkowej logiki, która bynajmniej nie jest nieprawdziwa, no to mamy setki przykładów na to, jak nie należy projektować gier. No bo to, że kiedyś ludzie sobie z tym radzili, to był objaw tego, że nie było nic innego, a nie tego, że gry były dobre. No natomiast z drugiej strony niestety bardzo łatwo jest to zrobić tak, żeby w ogóle nie było żadnego wyzwania i albo mamy przygodówki, które rozwiązują się same, albo mamy to, o czym wspomniałeś, hybrydę zagadkowo-gameplayową, coś czego próbowano w tych Residentach i później w Silent Hillach chociażby. No i już dalej, jak poleciał ten gatunek survival horrorów, gdzie tak naprawdę zagadki to są w dużej mierze klucze. Czasami są jakieś łamigłówki logiczne, które też funkcjonują i spełniają swoją rolę, ale sednem rozgrywki jest to, że idąc po klucz musisz ryzykować odsłonić się na zagrożenie, spotkać nowych przeciwników albo wejść do lokacji, gdzie jest jeszcze masa niezabitych potworów. Więc to jest taki miks raczej kombinowania jakby tu przetrwać niż jak rozwiązać zagadkę. Zagadka tam jest tylko częścią równania. No. A zresztą tak samo idąc w tym kierunku można przegiąć, jeszcze raz przekręcić licznik i powstają zagadki jak w Silent Hillu trójce, gdzie notabene trzeba przyznać, był poziom trudności zagadek jako oddzielne ustawienie, ale jak się wpakowaliśmy w Harda, to się okazywało, że mieliśmy egzamin ze znajomości dzieł Szekspira w oryginale. Do dziś pamiętam. Czyli robiła się z tego gra nie o zagadkach, tylko od znajomości triwi? No, tak, a potem, potem się działo więcej. Okej. Okay. No. Także zagadki mamy przerobione. Czy najdłuższa podróż to przygodówka? Najdłuższa podróż to przygodówka. I tak, tak sobie pomyślałem, a opowiem wam o najdłuższej podróży. Ale w sumie to jestem jeszcze na początku, więc dość powiedzieć, że zacząłem grać w najdłuższą podróż. E, angielski tytuł, e, bardzo trafnie przetłumaczona, bo e, oryginał e, The Longest Journey. I jedno powiem od razu. Ta gra świetnie pokazuje, jak gatunek przygodówek jest docelowym gatunkiem, jeśli szukasz ambitnych rozwiązań w grach. One niekoniecznie muszą być rozwiązaniami mechanicznymi, mogą być to rozwiązania fabularne, ale zazwyczaj jeśli szukasz czegoś nowego, albo jeśli szukasz czegoś ujętego w nowy sposób, to Najpierw zerknij w przygodówki. Potrzebuję przykładów. No chociażby właśnie. Może w... nie chodzi o to, żeby ona oferowała coś zupełnie nowego, ale coś, o czym wspomniałem wcześniej, czyli te odrealnione kreskówkowe światy. Przygodówki oferowały masę kompletnie różniących się od siebie światów. Tak, konwencji fabularnych, bo mieliśmy... Longest Journey nie wiem o czym jest i nie będę próbował wytłumaczyć, bo jestem zbyt wcześnie. Dość powiedzieć, że w Longest Journey na przykład mamy bardzo swobodne dialogi już na początku gry na temat seksualności bohaterów. Tak schodzimy sobie po schodach, spotykamy koleżankę i koleżanka nam opowiada, że ze swoją dziewczyną to jest fajnie. I jest to OK, Nie jest w żaden sposób to podkreślane przez grę, nie jest to żaden punkt fabularny, to jest po prostu cecha postaci, którą mamy przedstawioną tak jak jest. jest. Kiedy jest ta gra? 2005? Czwarty albo piąty, tak mi się wydaje. Pamiętałem. No i już ten jeden element może nie powiem, że mnie uderzył, ale przykuł moją uwagę, bo było to bardzo nonszalancko rzucone, zresztą cała postać jest skonstruowana w takim nonszalanckim stylu, ale to było fajne właśnie przez to, że było przedstawione w takim lekkim tonie, jako po prostu cecha postaci i okej. I, okay, i to, to jest taka postać i ją sobie zrobiliśmy. I ona razem ze swoją dziewczyną prowadzą jakiś tam dom, gdzie mogą mieszkać biedni studenci. I mają jakąś tam swoją historię i to jest zupełnie w porządku. Dalej. Przecież mieliśmy takie gry jak powiedzmy Normality, które znowu w kreskówkowej konwencji i dosyć nieudolnie, bo nie była to najwybitniejsza gra wszechczasów, ale analizowały ci wszelkie te orwellowskie wizje opresywnych rządów i ciemiężenia obywateli jak w ogóle można sobie z tym radzić. I ponieważ przygodówki są nastawione na dialogi, no to jednak tam najprędzej możesz się spotkać z jakąś analizą takiej myśli. To nie jest tylko mamy opresywny rząd, więc musisz wziąć wielką spluwę i iść go zastrzelić. To czemu nie poczytać książek zamiast grać w przygodówki? Jest to bardzo zasadna alternatywa. Ja ją polecam. Tylko nie czytajcie fikcji związanej z Warhammerem 40, bo się pokroicie. Nie, serio, co farią myśli? Mówię, że przygodówki oferują głównie właśnie to, że mają ciekawszą fabułę niż większość gier. Ale to, wiesz, no powraca to stare, dobre pytanie, czyli czemu miałbym szukać fabuł w grach, a nie w, w książkach, filmach i tak dalej. I oczywiście oferuje dobrą odpowiedź, jeśli gry są w stanie nam przedstawić tą fabułę w jakiś sposób mechanikami growymi, jeśli są nam w stanie choćby sprawić, że mamy większą imersję, że bardziej się w to wczuwamy Albo na przykład, że przedstawić nam, chcą nam przedstawić na dłuższym, na dłuższej jakby osi czasu, no bo z przeciętną grą spędzimy, Co no takie gry, z którymi spędzimy 30 albo i więcej godzin i jest to ok. Podczas gdy nas z książkami, filmami raczej niekoniecznie. Zwłaszcza z filmami. Więc jeśli ktoś chce nam przedstawić taką, taki rodzaj fabuły, gdzie poznajemy bardziej tą codzienność przez długi okres czasu, to wtedy rozumiem, że i faktycznie gra może nadawać się dobrze dla jakiejś fabuły. Ale pojęt ten kliki niekoniecznie mi się kojarzy ze swoją długością. Bardzo dobrze, że zadałeś to pytanie, bo mam na nie przygotowaną odpowiedź, a odpowiedzią jest, nie ma takiego powodu. Nie ma konkretnego powodu, dla którego czytanie książki czy obejrzenie filmów jest lepsze albo gorsze od zagrania w gry. Gry są równoległą formą rozrywki, natomiast dostarczają tę rozrywkę w formie innego medium. Więc jest to kwestia zupełnie subiektywna. Jeśli myślisz sobie, chciałbym poznać jakąś do bólu kretyńską sztampową fabułę o różowo-włosych kulkach sierści piszczących w uroczy sposób i jeszcze w dodatku chcę się gapić w ekran mojej konsoli przez 140 godzin, no to odpalisz sobie jakiegoś nowoczesnego jrpg i nie będzie z tym żadnego problemu. Jeśli masz ochotę poczuć się jak Tommy Lee Jones w ściganem, to znajdzie się niejedna gra akcji, która ci dostarczy podobnych wrażeń. I możesz obejrzeć tego ściganego i zachwycić się tym, jak wspaniały był w nim Tommy Lee Jones, ale możesz też odpalić jakąś gierkę, która będzie w podobnym klimacie i sobie pograć, być częścią tego świata. Więc to nie musi być coś lepszego, to może być coś po prostu innego. I możesz to preferować lub nie. No tak, ale jeśli mówię, że te poety to są gry, które często mają zagadki, które Ci się nie podobają i jedyne, co trzyma tą grę, to jej fabuła. To zastanawiam się, jaki w tym momencie jest sens, czemu po prostu nie nie poprosić. Znaczy Rozumiem, jeśli to jest historia tak faktycznie ciekawa, oryginalna, że albo po prostu no właśnie dobra, a nie ma jakby... nie jest adaptacją czegoś, tylko jest faktycznie oryginalna, stworzona na potrzeby tej gry, to jasne, rozumiem. Ale zastanawiam się, na ile mówisz właśnie o tym, że to są faktycznie takie ciekawe fabuły Jakieś wątki i toki myślenia, z którymi nie spotykasz się nigdzie indziej poza tym Longest Journey, a na ile mówisz, że jak na gry jest to ok, ciekawa, oryginalna fabuła. Wiesz co, nie mogę, nie, nie będę podejmował sądów na temat Longest Journey. Z tą grą się muszę zapoznać do końca. Chciałem wspomnieć o tej, o tej nonszalancji, z jaką przedstawiano takie elementy, te, takie cechy postaci, które raczej albo spychane są na boczny tor, albo w ogóle nieujawniane. I bardzo mi się to podobało, że w grze można do tego było podejść lekko i bez przesadnej pompy. Natomiast po co grać? No dlatego, żeby doświadczać gier. Oczywiście są jeszcze inne powody. Może dlatego, żeby wiedzieć kto jest gorszym, tak jak my kiedy gramy w bijatyki. To jest wszystko bardzo ważne, ale skupiając się już na tych przygodówkach, no to jest po prostu coś innego. Wiesz, to nie musi być nawet dobre. Spójrz sobie na Beneath a Steel Sky. To jest gra, którą do dziś każdy będzie Ci polecał jako statek flagowy point and clicków. Ona nie jest dobra, ale jest zrobiona kompetentnie, ma spójny wizualnie świat i oferuje klimat takiego... Filmu science fiction z Wielkiej Brytanii w klimatach lat, ja wiem, 70., 60., może nawet, gdzie, no i gdzie wszyscy mówią z mniej lub bardziej ładnym brytyjskim akcentem wszyscy aktorzy głosowi i to nie oznacza, że całość, że ta gra jest jakaś wybitna, że całość jest nadzwyczajnym doświadczeniem, ale oznacza, że oferuje ci coś po prostu. I teraz czy tobie się to spodoba czy nie, to jest twoja decyzja, ale jest to coś nowego, jest to coś, czego żaden film ci nie dostarczy, bo nawet jeśli one będą w podobnej konwencji co ta gra, tak jak mówię, te filmy science fiction z lat 60. czy 70., takie surowe, a to nie będziesz mógł sobie na przykład w nim poklikać. Nie będziesz mógł sobie kliknąć prawym myszki, żeby usłyszeć, co bohater ma do powiedzenia na temat jakiegoś elementu. I idąc dalej, mogą one też być adaptacjami, co się bardzo rzadko zdarza, ale mogą one też być adaptacjami, albo nawet nie muszą, ale mogą przedstawiać temat już z jednej strony oklepane, a z drugiej strony na fenomenalny sposób przedstawione w tej grze, co jest idealnie przedstawione w I Have No Mouth and I Must Scream, gdzie gra jest adaptacją książki, ale nie musisz tego wiedzieć, żeby się świetnie bawić przy samej grze. Gra od książki odbiega w sposób zauważalny, to jest też istotne, ale była opracowana w porozumieniu z książki autorem, który zresztą użyczył swojego głosu jednej z postaci i do dziś ma tę nieoficjalną nagrodę Hirio za najbardziej fenomenalny wstęp do gry w historii. I naprawdę trzeba usiąść i usłyszeć, jak ten człowiek podłożył głos pod własnego bohatera, żeby jego słowami opisać własny świat, żeby zrozumieć, jak bardzo gra może zmienić odbiór dzieła, albo może go też uwydatnić, ułatwić. No, a, Ale... książka, a sama książka też fajna. Ale zastanawiam się po prostu, które dokładnie elementy na to wpływają. Myślę, że to właśnie kwestia tego, że długość gry na przykład nie jest ograniczona tak jak w filmu, że to, że gra może sobie pozwoli właśnie na te nudniejsze momenty wypełnione jakimś y, wypełniaczem, gdzie właśnie film nie mógłby sobie na to pozwolić, ale w grze jednak ta, to, że masz tą interaktywność, że możesz właśnie kliknąć prawym przyciskiem, że usłyszysz głos bohatera, sprawia, że możemy mieć właśnie te powolniejsze i spokojniejsze, bardziej, nie wiem, komplekso, to nie słowo, którego szukam, kompletne, holistyczne mhm. doświadczenia? Gdzie w filmie było po prostu cięcie i napis kilka godzin później? Wiesz co, myślę, że dużą rolę odgrywa fakt, że tempo gry jest ustalone z góry przez producenta, ale mimo wszystko uzależnione od postępów gracza. Więc ty jako gracz możesz speedranować sobie grę, albo możesz eksplorować ją na własną rękę. Możesz sobie wracać, możesz odtworzyć niektóre dialogi, przynajmniej część te, które są przewidziane. No właśnie, możesz obklikać wszystko, albo możesz to olać. I myślę, że to też się fajnie wpisuje w konwencję przygodówek, bo dzięki temu, że ty jako gracz masz nie tylko możliwość, ale i obowiązek tak naprawdę obklikać cały świat, żeby przypadkiem czegoś nie pominąć, to też świat wytworzony w takiej przygodówce, nawet jeśli powstał na potrzebę jednej gry, jest dużo kompletniejszy, bo ty jako gracz chłoniesz go na każdym kolejnym ekranie w całości. Nie ma tak, że coś ci umknie, bo jak coś ci umknie, to prawdopodobnie nie będziesz mógł przejść gry, więc będziesz się tak długo cofał, aż ci nie umknie. Nawet... No dobra, ja no, no. po, po, chciałem po prostu wiesz jakby ubrać to w słowa, bo mhm. to jest ten temat, który, nie wiem, może ty się nigdy z nim nie spotkałeś, ale dla mnie zawsze powracał, że po co nastawiać, wiesz, po co, jakie znaczenie ma fabuła w grach, po co się na nią nastawiać, nie oszukujmy się, że fabuła w grach zawsze będzie gorsza od książki, filmu i tak dalej, z czym nawet nie do końca bym się nie zgodził, Natomiast, no, uważam właśnie, że gry po prostu oferują te dodatkowe elementy do opowiadania fabuły, narracji, które należy wykorzystywać. Wydaje mi się, że należy. Wydaje mi się, że faktycznie, jeśli chcesz zrobić opowieść ścisłą, yy, gdzie faktycznie nastawienie jest na samą dialogi, na jakieś, jeśli nastawienie jest na dialogi, to wydaje mi się, że jednak książka zawsze wygra z, z grą. Że jeśli jest nastawienie na, na wizualia, to zazwyczaj film, ale jeśli chcesz dodać ten element właśnie tego chłonięcia świata, to to jest coś, co musi być w grze, żeby, żeby dla mnie, żeby była fakt, żebym wolał wybrać grę od książki czy filmu, do zapoznania się z daną fabułą. Wiesz co, ja myślę, że operowanie absolutami, tak, że coś zawsze, coś nigdy, to już zahacza o ponieważ, wow, z jednej strony. Pula książek, jakie są do przeczytania, jest tak niesamowicie ogromna. To jest, to jest ten, ta prosta zależność, że gry miały de facto 30 parę lat, żeby się rozwinąć, żeby stworzyć bazę gier, które już powstały. I już w tym okresie powstała tak ogromna liczba gier, że wszystkich nie ograsz. Wielu nie warto ogrywać, ale nawet te dobre ci umkną. Natomiast spójrzmy dalej trzydzieści parę lat gier, no bo już jakiś tam ColecoVision to nie liczę, a setki, jeśli nie tysiące lat książek. No zostańmy przy setkach, powiedzmy, chociaż i tak to już byłoby wykluczanie całkiem sporej ilości materiału. Sto lat filmów. To są ogromne ilości materiału do przerobienia. Muzyka to samo. No więc możemy operować tylko na tym, po pierwsze, co sami wiemy, a ja nie znam książki, która lepiej przedstawiałaby temat horroru psychologicznego wraz ze wszystkimi zależnościami świata kreowanego od psychiki bohatera. Mhm. Jak zrobione to było w Silent Hillu dwójca. No i dalej nie sądzę, żeby mi przyszła do głowy gra, która jest równie dobrym studium duszy ludzkiej niż zbrodnia i kara powiedzmy. I nawet jeśli troszeczkę koloryzuję, bo jestem w stanie to przyznać już teraz, jak wymawiam te słowa. To jest to przykład, którym chcę się posłużyć, żeby pokazać, że no, ja znam kilkadziesiąt książek, o których mogę mówić na wyrywki, na pewno nie więcej, bo zapominam nawet, jak poznaję nowe. Znam trochę więcej gier, bo staram się odświeżać tę wiedzę, ale nie ma co operować absolutami, bo ktoś może po prostu znaleźć przykład na to, że nie masz racji. No pewnie tak, tak wiesz, właśnie ogólniam. Stwierdzam, że wiesz, w 99% przypadków to stwierdzenie jest prawdą. Bo... No, a ja stwierdzam, że mi wystarczy ten 1%. I bardzo chętnie przekopię się przez 90%, mając nadzieję, że na jeden trafię. Czy wiesz, mi chodzi bardziej, nie chodzi mi o to, czy jakby nie ma gier, które mają fabułę lepszą od, że na pewno każda gra będzie fabułę gorzą od każdej książki, albo że najlepsza książka ma fabułę lepszą od najlepszej gry. Jakby nie, nie o to mi chodzi. Chodzi mi o samo jakby no bo chodzi o to, że gry są notoryczne z tego, że mają właśnie te bardziej sztampowe, mniej ciekawe fabuły gorsze nawet od y, jakichś filmów akcji. Tych lepszych, powiedzmy. No dobra. To, to jest skoś... coś, z czym jesteś się stanie zgodzić, tak? No nie, kompletnie nie. nie. No, kto może, mając jakąkolwiek wiedzę o grach z ostatnich 20 lat, to już ułatwiam zadanie, kto może poważnie tak powiedzieć? Znaczy no, choćby nie wiem, takie Uncharted 4. Który... No dobra. No? Uncharted, jasne, ale Słuchaj, to jest zdanie, które będzie miało, pra... będzie miało trochę racji, ale zależnie od tego, jak bardzo zawęzisz pulę analizowaną. No bo, sorry, znajdź mi książkę. Nie, nie, nie, nie, nie przepraszam. Znajdź mi film, który oferuje równie fajną fabułę, a jednocześnie głęboką, przedstawiającą jakieś dramaty i poważne dylematy, co Suicode 2. Nie grałem w sobie. No Pokaż mi film, który będzie górował nad Final Fantasy Tactics. Pokaż mi film, który będzie równie dobry, co Spec Ops The Line. Odpowiedź obaj znamy. <śmiech> Ale chodzi Ty właśnie... Mówisz, że to się bierze raczej z mojego nieznania tych gier, które faktycznie ma dobrą fabułę? No jasne. No dokładnie. Ja mając... Ja miałem to szczęście, że mając lat 10 czy 12, usiadłem sobie do PlayStation i mogłem być częścią złotej ery jrpg -ów. Więc wiem doskonale, że są dobre i ambitne gry, które jednocześnie tym ambicjom mogą sprostać. A potem, no to było różnie. Są lepsze okresy, są gorsze. Mamy bardziej ambitne serie, mamy mniej ambitne serie. E, powiedziałbym, że... Owszem, żyjemy w takim okresie, że zatrzęsienie informacji powoduje jednocześnie, że mamy zawsze na tapecie to, co jest najbardziej opłacane pod względem marketingu i za czym stoi największy hajs. A co za tym idzie, mamy wszędzie... Call of Duty, mamy wszędzie Battlefieldy, mamy wszędzie jakieś Unchartedy, które są fabularną sieczką i papką i no... Okej, okay, nie grałem w najnowszego Uncharteda, może jest lepszy od pozostałych, ale moje doświadczenia z Unchartedem jedynką i dwójką sprawiły, że nie mam oczekiwań co do fabuły w tych grach, a przede wszystkim nie gram w tę gry, bo nie spełniają one moich oczekiwań. Natomiast jeśli komuś się podoba rozgrywka, jeśli komuś się podoba skakanie od lokacji do lokacji, albo w ogóle ujęcie graficzne tych gier, słyszałem, że są bardzo dobre, szczególnie właśnie im dalej w las, tym lepiej, to proszę bardzo. I to jest właśnie fajne w grach, że bardzo łatwo jest znaleźć inny aspekt, który będzie Ci się w nich podobał. To dopiero kiedy zaczynasz się zamykać na te aspekty, robi się trudno. Ja decyduję się zamknąć na część gier, bo mnie nie interesują z góry i nie chcę ich lubić na siłę ale staram się to nadrobić, otwierając się na całe gatunki inne, tak? Jakieś właśnie stare point-and-clicki, stare RPG, albo chociażby niszowe. I szukam, próbuję coś w nich znaleźć. No. Hmm. No cóż, moja godność została podeptana. To może jeszcze ucieknę, zakładam mój kapelusz, siadam na konia i odjeżdżam szukać odkupienia w Red Dead Redemption spotkamy się jeszcze kosmiczny kowboja. Chcę powiedzieć o tej tylko parę słów, bo w ostatnim tygodniu grałem w nią raptem kilka godzin, bo pewnie to Tobie chyba o tym wspominałem, ale jakiś czas temu postanowiłem sobie, że jest jeszcze kilka, dosłownie zostało mi kilka gier, które chcę przejść na PS3, zanim będę mógł tą konsolę wywalić przez okno, schować do szafy, czy no tak naprawdę nie, bo nadal jej potrzebuję, żeby móc grać w Marvela, ale chcę, że tak powiem w pewnym sensie zakończyć jakby, mieć takie przyjemne uczucie, że skończyłem moją przygodę z tą konsolą, że przeszedłem na niej wszystko, co mnie interesowało, co było warte łowem. Opiszesz mi to uczucie, bo bardzo mnie ciekawi, ale nie spróbuję go. Nie umiem się oderwać od czegoś. Znaczy, wiesz, no, jest mi tyle łatwo, że mnóstwo gier, które wyszło na PS3, a interesują mnie, wyszło również na PC-cie. Mhm. Więc mogę do niego wrócić. Poza tym, no jak wiesz, mam wbrew. Nie wiem, czy wbrew pozorom, czy nie, ale taka, wiadomo, całkiem wąskie zainteresowania, jeśli chodzi o gry, zwłaszcza jeśli chodzi o takie must play, że faktycznie się czuję, że naprawdę mimo upływu lat, mimo że dana gra wyszła już bardzo dawno temu, to nadal mam ochotę w nią zagrać. Mm. No i w ramach tych gier m.in. zawarły się Uncharted 2 i Red Dead Redemption, w które już grałem, ale postanowiłem sobie, że to było dawno temu, to było jeszcze zanim zacząłem grać w bijatyki, czyli jak jeszcze miałem jeszcze nie umiałem grać w gry, byłem skrubem, co grał na normalu i, i się denerwował, że gra jest za trudna, bo ja biegnę przed siebie i wciskam lewy przycisk myszy i czemu gra się sama nie przechodzi. <grym> Więc postanowiłem sobie, że tym razem zagram na tym trybie hardcore i tak się będę się starał grać w nią jak najbardziej efektywnie i zobaczę, czy... Czy w takiej formie też mi sprawi frajdę? No i przede wszystkim, czy nie zapamiętałem jej lepiej niż ona faktycznie jest. No i to, co ona robi naprawdę dobrze, jeśli chodzi o open worldy generalnie, to to, że jest ten podział, masz te miasta, które są skupiskami, gdzie faktycznie jest coś do roboty, ale masz też tą pustynię, masz te puste praktycznie przestrzenie pomiędzy miastami, gdzie nie ma właściwie nic do roboty, poza ewentualnie zapolowaniem na jakiegoś zwierzaka, jak akurat jakiś przebiegnie koło drogi, albo zauważeniem jakiejś roślinności, którą masz podnieść, albo jakimś przypadkowym questem, które no zdarzają się, ale na tyle rzadko, że powiedzmy raz na kilkadziesiąt podróży między miastami. No i możesz pomiędzy niektórymi lokacjami możesz sobie skrócić tą podróż jakimiś tam taksówkami albo pociągami, pomiędzy innymi nie, po prostu musisz przejechać na tym swoim koniu i nie ma ucieczki przed tym. To sprawia, że ta gra ma bardzo fajną strukturę, gdzie faktycznie jak jesteś w mieście, to masz mnóstwo rzeczy do roboty. Masz sobie pograć w pokera, co jest fajne. Masz jakieś tam inne minigry, z których każda jest faktycznie przyjemna. Co jest coś, co chce się robić. Masz, ty, możesz brać questy, możesz toczyć pojedynki. Zawsze jest coś do roboty i masz to pustynię, przez które musisz po prostu przejechać, żeby dojechać do innej lokacji, kiedy rozgrywka jest dużo prostsza, kiedy często po prostu trzymasz ten lejce tego konia i jedziesz przed siebie tak naprawdę bezmyślnie, bez żadnej muzyczki i to sprawia, że na przykład nie chce ci się wyjeżdżać poza miasto więc z każdą taką podróż musisz z góry zaplanować że musisz zrobić wszystko, co chcesz w tym mieście i dopiero jak poczujesz, że już jesteś gotów to wyjeżdżasz mhm. to jest na przykład jeden element tego, co ta gra robi bardzo fajnie bo kiedy mamy te open worldy, gdzie dosłownie potykamy się o rzeczy do zrobienia to często jest tak, że wtedy nic mi się nie chce robić bo myślę sobie, a zrobię to potem a w sumie wszystko mi jedno, co... A w sumie mam tyle rzeczy do robienia, że nawet nie wiem od czego zacząć. No a tutaj jednak ma to dużo bardziej sens, pasuje to do kontekstu, no bo naturalne, że no w mieście jest więcej do roboty niż na pustyni. No tak. Na prairie, no, bo to nie jest pustynia. To chyba nie jest pustynia. No ty w to no. grasz, ty jesteś ekspertem. Nie, nie, nie znam się na geografii. A. Wydaje mi się, że, że jednak... Ja miałem dwóje. Czasami Trzy. Ja myślę, że przeinaczyłem, czym jest pustynia. Ale nie, teraz nie jestem już pewien. Okej, okay, więc w podróży. W podróży. Pomiędzy miastami. Natomiast ta sama rozgrywka jednak te. ten rockstarowy model tego, że chowasz się za osłonę, wychylasz, strzelasz, jest dość prostacko zrobione. Nie daje mi jakoś dużo frajdy. Jest to o tyle fajne, zru, urozmaicone, że potyczki w trakcie jazdy konnej są faktycznie fajne, że masz te ruchome cele, że sam jesteś też ruchomy, że wtedy y, przyspieszanie, zwalnianie, kontrolowanie swojego konia, czy tam y, dorożki, czy czego tam jedziesz i jednoczesne celowanie jest trochę bardziej angażujące, ale to jest ten problem, że nie jestem się w stanie mimo wszystko wciągnąć w tą sam podstawowy, ten główny element rozgrywki że to jest właśnie gra, w której taka pada najbardziej przyciąga mnie fabuła, która, no niestety jestem na tym chyba najpowolniejszym, z tego co pamiętam, etapie. Kiedy już był ten duży moment, kiedy już było to wciąganie się i teraz jest trochę bardziej ten element, kiedy poznajemy szereg nowych postaci, z którymi jeszcze nie za bardzo się zżyliśmy i... Uff no może przejdę w końcu no tak ale z tego co pamiętam to moja poprzednia sesja z tą grobuła chyba dwa czy trzy miesiące temu i dopiero wczoraj czy przedwczoraj chciało mi się ją odpalić, więc to nie rokuje dobrze, no, no może w końcu się wciągnę i przejdę, trzymam no. kciuki za samego siebie. Życzę Ci dobrze i na tej nocie nucie notatce i tym optymistycznym akcentem tą optymistyczną nutą notatką na tą Ciągle się czuje brudny po tej rozmowie. Zostałem zbesztany za swoją nieznajomość gier z dobrymi fabułami. Zachęcam, żebyś zapoznał się z lepszymi książkami albo lepszymi filmami i przyszedł na następny odcinek i powiedział mi, że ten poziom, jaki prezentuje Sujko, ten dwójka, to jest poziom błota. To jest grunt. Grunt z którego wyrastają drzewa, z których robione są prawdziwe nośniki fabularne, takie jak no i tu sobie wymienisz coś, nie wiem, jakąś Ayn Rand na przykład. Czy Final Fantasy Tactics jest Ulyssesem Gierwidea? To jest bardziej, to są bardziej tacy bracia Karamazow powiedziałbym. Mhm, tak, to jest bardziej w tym nurcie. Ach, naprawdę porwałem się z motyką na słońce w tej rozmowie. Chciałem no tylko grać Adwokata Diabła. No to porwałeś się z opiniami na Hiryu. No, Opinie. <śmiech> Nigdy <śmiech> więcej. A propos opinii. No, w czwartek mieliśmy premierę konsoli PlayStation 4 Pro. Pro! Już dość tych wszystkich amatorskich PS4. No Tylko pro. Dokładnie. Potrzebujemy profesjonalnych konsol. A, nie no, fajnie, fajnie, fajnie. Czy widziałeś listę zmian, listę gier, które będą wspierać PlayStation 4 Pro już na premierze? Jest ich jakieś 30. Hmm. to jest mało chyba jak na ilość gier, które wyszły na PS4. Nie rozumiesz. Regularnie będą dochodziły nowe. Aha. Więc ta baza szybko szybko ulegnie zwiększeniu. Co myślisz o PS4 Pro? Bo nie, nie poruszaliśmy jeszcze tego tematu. No to tak. Szczerze mówiąc uważam to za fajne rozwiązanie. Dlaczego? Dlatego, że ono kosztuje z grubsza tyle, ile PS4 kosztowało. A oferuje coś... Na, nowego. No na premierę. No na premierę, tak, to się zgadza. Ale oferuje jednak lepsze bebechy, które również lepiej będą odtwarzały te wszystkie gry. Tylko teraz tak, nie podoba mi się to, że mamy sytuację moim zdaniem nieprawidłowo rozegraną przez Sony, bo bardzo dobrym wyborem było, że wsparcie dla PS4 Pro jest opcjonalne. No bo ciężko zmuszać producentów gier, które wyszły na przykład dwa lata temu, żeby nagle rzucali wszystko i siadali do roboty. Oczywiście petycje, żeby dodać wsparcie dla Pro do Bladborna to jest oddzielna sprawa, ale no trzeba być też fair wobec deweloperów, producentów, wydawców. Natomiast nie podoba mi się to, że system PS4 Pro, zgodnie z informacjami, które dotychczas zebrałem, będzie się automatycznie downclockował w momencie, kiedy grasz w grę, która nie ma wsparcia dla niego. To znaczy gra, która mogłaby zyskać przez sam fakt, że jest na pro, to znaczy na tych najprostszych sprawach, wiesz, jakieś loadingi chociażby. Można albo być. brak slowdownów w tych bardziej intensywnych momentach, kiedy więcej się dzieje na ekranie. No, albo stabilny framerate powiedzmy. Nie, nie zyska nic. Bo system będzie się zachowywał wtedy jak standardowa PS4 i niestety no nic z tego nie mam I to jest moim zdaniem bardzo duży błąd, no bo jeśli wierzyć przynajmniej źródłom z Digital Foundry, to na Xboxie One S, pomimo tego, że różnice w sprzęcie są minimalne, to jednak jakieś tam trzy klatki więcej czy stabilniej można zauważyć. No i teraz pytanie, co dalej? Pytanie, jak będzie wyglądało to faktycznie wsparcie dla Pro. Bo jeśli flagowe tytuły będą oferowały wsparcie typu, będziemy mieli hdr -y, to jest to granie warta świeczki. To jest to wyrzucanie pieniędzy w błoto. Ale gdybyśmy mieli tu 60 fps tam jakieś inne firewerki, no to wtedy można rozmawiać. Więc oczywiście koniec końców, poczekajmy rok i zobaczymy, czy warto to kupić. No chyba, chyba tak. Chyba tylko to mogę powiedzieć, bo chciałem tam się zaśmiać, że, że nie oferuje to na tyle lepszych osiągów jak dla mnie, żeby żebym, o ile nie masz wiadomo 4K. Mhm. Ale ogólnie jak patrzę na te porównania, że o tutaj ta gra trochę lepiej wygląda, ta ma tam dosłownie kilka FPS-ów więcej, to no, nie byłem zachwycony i tak się dziwiłem, że ludzie faktycznie robią tyle rozgłosu o to. Mhm. No ale masz rację, to czekajmy. No tak, no bo to, wiesz, ten sprzęt, no to nie wiadomo. Ze sprzętem można zrobić wszystko. Możesz go wrzucić, wyrzucić na śmieci albo przez okno. No, możesz na nim robić cudawianki. Kwestia właśnie, co z nim zrobią. A na przykład takie Square Enix, to chciałoby wysoko postawić poprzeczkę. Słyszałeś o tym, jakie zmiany przychodzą dla użytkowników PS4 Pro, który, którzy zdecydują się kupić Final Fantasy XV, Nie. wyobraź sobie, że ten tytuł, który z pewnością Cię fascynuje, będzie pierwszym tytułem będzie pierwszym tytułem w historii serii chyba ostatnich 10 lat, który podnosi poprzeczkę, zamiast ją jeszcze bardziej opuszczać. Wyobraź sobie, że przygody naszego fenomenalnego boys bandu będą miały miejsce na PS4 Pro w 60 FPS-ach. Ilu? 60. Tak jak Pan Bóg przykazał. A na PC-cie? Na PC-cie nie wiadomo. Tak, chyba nie wychodzi na pc to. To też nie wiadomo. Jak będziemy wiedzieć, to damy znać. Oczywiście nie jest to tak, że te 60 fps będzie od razu na premierze. Na premierze gra dostanie patch udostępniający rozgrywkę w 4K z włączonymi HDR-ami itd., ale Square Enix zapowiedziało, że następny w kolejności będzie patch 60-klatkowy i w tym momencie mają jeszcze pewne problemy, którym muszą sprostać, wydajnościowe stricte. Jeszcze im się nie udało osiągnąć tych 60, ale zastrzegli, że pracują nad tym i chcą to osiągnąć. A ile klotek będzie na wicie? No w Remote Playu to zakładam, że jakieś 12. Jeśli, jeśli mnie pamięć nie myli, to to mniej więcej tak wygląda, prawda? Nie wiem, jeszcze nie testowałem. A, widzisz. Będę miał ja niedługo okazję przetestować Remote Play z moim PlayStation 3. Wow. Bo okazuje się, że remaster ICO HD wspiera Remote Play na PS3, więc będę miał okazję zobaczyć, jakie to doświadczenie. Będziesz miał okazję zagrać w co? Co? W co będziesz miał okazję zagrać? co? W co? Ale o no, co ty mnie pytasz? No w co będziesz miał okazję w sensie zagrać? W jaką grę? No. ICO. ICO, A. No to miłego ziewania. A ja już w nie ona jest bardzo fajna. Tylko tak nie odpalałem jej od trzech miesięcy chyba. Aha. Nigdy nie zrozumiem fenomenu ICO, chociaż może to kwestia czasów po prostu. Jest taka bardzo, wiesz, jest, nie ma interfejsu, wszystko jest bardzo, znowu opis, jakby sam język gry wszystko ci pokazuje i, i sprawia, że ma mieć sens bez żadnych tam tutoriali, jakichś elementów interfejsu, Podświetleń, że z tym obiektem możesz coś zrobić, i tak dalej. No tak, to są plusy, jakby nie patrzeć. No ale nudziło mi się już. Ale wrócę, żeby zobaczyć, jak się gra na bicie. Spoko. No ja dam drugą szansę, jak będę miał czas. Okej, okay. to tak. Zmerczowaliśmy dwa newsy w jeden. A w międzyczasie możemy zakończyć Sagę Wii U. Co. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy o tym, że Wii U podobno nie będzie już produkowane? Nie. nie. Nie. Umknęło ci to? Zapomniałem. Ale byłeś tam, wiesz o tym. Często to słyszę? No. Ech, alkohol, ani razu. Nie, to, to tak działam na trzeźwo. A. To może rozstasz alkoholizm. Niewiele się zmieni, a będzie fajniej. Nie jest ja jestem fajnego. Hmm. Że będzie mi bardziej głowa poleć, Że ludzie będą mieli o mnie jeszcze gorszą opinię? czy W sumie jak się zastanowiłem, to nie mam racji. Nie, nie rozważaj tego. To nie jest dobra kariera życiowa. <grym> Możemy przejść dalej. Nie, nie, powiedz o tym swoim Ej, tam zaraz moim. No dobra. Otóż... Em... Nintendo oficjalnie potwierdziło, że Wii U nie będzie już produkowane. Myślę, że nikogo to nie dziwi, biorąc pod uwagę sprzedaż Wii U, nikogo to nie dziwi, biorąc pod uwagę pozycję rynkową Wii U, um, nikogo to nie dziwi, biorąc pod uwagę, że Switch już zapowiedziane. Po prostu teraz na okres świąteczny Nintendo wyczyści magazyny, licząc na to, że ktoś jeszcze kupi chociaż ze dwie sztuki i zamykamy temat. 6,2 cala. 720p. No. 6,2 cala to więcej niż będzie miał mój telefon Xiaomi. Czy będzie OLEDowy ekran miał albo Twój telefon, albo Switch? Chyba żadne z nich nie będzie miało. Ojej. Liczyłem na jakiegoś śleda, ale chyba w końcu okazało się, że Xiaomi niespecjalnie w tym kierunku idzie ze swoimi telefonami. ojej, ojej, jej. No, to i tak ma być do Facebooka i YouTube'a czasem i słuchania podcastów. To co tam jeszcze mamy w temacie? Red Alert 2 został przeportowany na VR jako dowód konceptu. więc Nie, nie ma Red Alerta 2 na VR, -y, ale jeden z entuzjastów, jeden z niezliczonych fanów Red Alerta, korzystając z trójwymiarowych asetów przygotowanych przez innych moderów w okresie, kiedy Red Alert 2 był jeszcze popularniejszy niż teraz, Stworzył interfejs dostosowujący tę grę do gry w WIARze. Podkreślam, na HTC Vive było to demonstrowane. I to jest o tyle ciekawe, że w końcu mamy normalną, pełnoprawną grę w WIARze. Znaczy, no nie jest to znaczy no, dowód, właśnie. Jest to dowód, że normalna, pełnoprawna gra może powstać w WIARze. Ale to już mnóstwo było takich. Wszystkie ciekawe rzeczy na VR, że to są właśnie proof of concept, a nie gry. Ale jakby jednak zrobili ten grę alerta To co? No to byłaby jedna, pełnoprawna, duża gra na No i co, grałbyś w nią? Znaczy no, jakbym miał od kogo pożyczyć wiara. Nie, tak jak wspomniałem, bo prezentuje to fajne rozwiązanie w mechaniczne. Mianowicie, pan użytkownik, który zajął się tym proof of conceptem, założył sobie także ten znany ze wszystkich RTS-ów z tego okresu panel boczny, znaczy ze wszystkich red alertów. Panel boczny, w którym mamy listy jednostek, jakieś zakładki typu polecenia, Budowa ulepszenia i tak dalej. Zamienił na taką paletę, jakby malarską, trochę w stylu um, Tilt Brusha. Więc mamy jeden kontroler ruchowy, którym trzymamy panel kontrolny. I drugi kontroler ruchowy, którym na tym panelu, na, ten pa na tym panelu wybieramy opcję i klikamy. Tak Tylko doprecyzuję, że to jest dość standardowe rozwiązanie. Wyraże hmm. i nie tylko to nie jest pierwsza gra, która właśnie pomyślała o tym, żeby zrobić panel dotykowy na trzymany jedną dłonią i obsługiwany drugą. Hmm. No to była pierwsza, pierwsze moje zetknięcie z takim konceptem. No ale to też nie jest tajemnicą, że ja za bardzo tych gier na Wiara jeszcze nie śledzę. Natomiast, fajnie to wygląda. Wiesz, pomyślałem sobie o tym, że esport RTS-owy był bardzo rozbudowany i mieliśmy te walki o każde kliknięcia szczególnie kiedy już dochodziło do jakichś starć i to wprowadzałoby ciekawe ograniczenie do tego konceptu, no bo byłoby dużo trudniej wykonać ten build order, dużo trudniej byłoby tak poważnie, szybko zarządzać jednostkami w takim środowisku, ale bardzo chętnie zobaczyłbym, jak ludzie sprostają takiemu wyzwaniu. No ja bym chętnie zobaczył, jak ludzie grają joystickami od Atari, w Bijatyki i FPS-y. To, to było takie ograniczające, nie? To było ciekawe, takie fajne, oryginalne. No ale to byłoby ograniczające w taki dychamski sposób. a o, to tak samo jak kazanie ludziom zakładać okulary, hełmy wiarowe, od których chce się wymiotować, i kontrolery, które no, są w miarę precyzyjne, ale komonne, no, nie tak jak myszka. No daj już spokój, daj temu Wiarowi zrobić coś dobrze. Ale wiesz, ja chodzi o to, że jak ja na to spojrzałem, to ja w ogóle nie pomyślałem o tym, że jakieś esporty tylko broń Boże, wręcz przeciwnie. Takie granie normalne w RTS-y, właśnie jakieś kampanie, jakieś takie po prostu singlowe potyczki, nawet multiplayerowe, ale niekoniecznie właśnie po to, żeby rywalizować, a bardziej po to, żeby, bo wiesz, sam koncept tego, że jesteś w tym świecie i te wszystkie miniatury latają Ci dookoła głowy, a Ty je kontrolujesz, po prostu fizycznie, ruszający rękoma, jest fantastyczny. Zagrać za Supreme komandera na tym zobaczyłbym po prostu majty pełne. Mhm. To mogę powiedzieć bez żadnego ten, bez wątpliwości. Natomiast no to jest moje skojarzenie. Zobaczyć mhm. właśnie jedny z tych RTS-ów z masą elementów do kontrolowania, gdzie na ekranie cały czas coś się dzieje. To by było super. No tak, no to wiesz, ja też mówię to z pewną dozą rezerwy, no ale jest to koncept, który bardzo chciałbym zobaczyć rozwinięty, no bo jasne, dla mnie w tym momencie nie ma sensu kupować VR-a, ale gdyby w tym kierunku ktoś raczył pójść i zrobił parę pełnoprawnych gier. Właśnie, esport to jest taka moja fantazja, wiesz po prostu sobie pomyślałem, a co by było gdyby, jakby mogli gracze do tego podejść, no bo jednak środowisko rywalizacyjne jest na mnie obce. Ale gdybym mógł sobie usiąść i takiego Supreme Commandera przejść od początku do końca na wiarze, to pomijając fakt, że kupiłbym kilogram aviomarinu... <śmiech> I kilogram VR. I kilogram wiara, to, to przynajmniej byłoby fajne nowe doświadczenie. Więc jak się interesujecie, to Red Alerta dwójka na wiarze można sobie obejrzeć. Jest jakiś ośmiominutowy filmik demonstracyjny. No albo możecie go sobie pobrać na swoje komputery, do na których, na których macie podłoże. Tu łączone swoje HTC Vive. Tak? Jest to udostępnione tak wszystkim na Luzie? Nie jest. No nie na że jest. Ja widziałem tylko ten filmik, więc A, okay. nie byłem pewien. Nie, nie widziałem tam w każdym razie linka do pobrania. A to przepraszam, zrobiłem wam fałszywe nadzieje. Nie no, najwyżej wyślijcie do tego pana maila, on wam na pewno udostępni. Tak było. No. Uniwersalna Windowsowa platforma. <laughs> A, to tak serio? Nie no, ja tak serio, bo to będzie nasz kolejny temat. Nie. Tak? Taak? Nie, nie zgadzam to... się, protestuję. Ale poczekaj, bo jak <tak> zostawimy to tak, to ludzie pomyślą, że promujemy uniwersalną Windowsową platformę. Nie. I już możemy skończyć. <tak> <tak> Patrz, kot. Jest taka fajna seria strzelanek pierwszoosobowych. Ty ją na pewno docenisz. Czy słyszałeś kiedyś o Call of Duty? To jest taki polski tytuł w Obowiązku. Tak? Kot popada w energolizm. To jest jak alkoholizm, tylko pijesz energetyki. W to popadłem lata temu. No to jest sobie takie Call of Duty i on... Uuuuh. I ona ma najnowszą część i się nazywa Infinite Warfare. To ta, że latasz w kosmosie i strzelasz do ufol... Nie, czekaj, do ludzi. To, tak, to ta, że latasz w kosmosie, do robotów też strzelasz. Są ale roboty. Tak, i masz drukowaną trójwymiarowo. Możliwe, nie, nie grałem. Ja też nie, ale tak słyszałem. Ostatni Call of Duty, w którego grałem, to był Modern Warfare i praktycznie go nie pamiętam. Najwięcej czasu spędziłem przy Call of Duty dwójce, ale i tak tylko w single Ty, ty Ja jestem dużo większym fanem od Ciebie. Modern Warfare grałem mnóstwo, grałem potem jeszcze w World at War, w Black Ops, o. Modern Warfare 2. Ty, to ja jestem fanem Call of Duty w tym podcaście. No tak. Jest... No ty powinieneś tłumaczyć ludziom, jakie fiasko na no ten Dobra, to duch. słuchajcie, więc więc wyobraźcie sobie, jako rezydentny fan Call of Duty opowiem wam o tym, jaka niestety porażkę spotkała ta seria. Otóż wyszedł Titanfall 2. <laughs> I okazało się, że można zrobić grę, w której bieganie po ścianach i takie tam ma jakiekolwiek znaczenie, a nie jest tylko gimikiem, który sprawia, że poruszasz się taką samą prędkością jak normalnie. A czy to nie było tak, że już Titanfall 1 wprowadzał te rozwiązania lepiej i w bardziej przemyślany sposób? Tak, ale w Titanfall 1 nikt nie grał. A nie, czekaj, w Titanfall 2 też nikt nie gra. Ale a, to nieważne. Nie ważne. No dobra, więc e, Call I... of Duty zredefiniowało gatunek FPS-ów. Tak, zredefiniowało go w ten sposób, że postanowili, że hej, a gdybyśmy wypuścili grę, która na PC-cie będzie korzystać z dwóch oddzielnych struktur sieciowych. Mm. Że ludzie, którzy kupią tą grę na przykład w pudełkach albo w sklepach sieciowych... Albo na Steamie Aha. będą grali ze sobą, Aha. a ludzie, którzy kupili go w sklepie Windowsowym będą grać tylko z ludźmi, którzy kupili grę w sklepie Windowsowym. Ej, no to super, e, bo co, to Activision za to odpowiada, prawda? Za te decyzje. Nie wiem. A ja wiem. <laughs> zgodnie, zgodnie z raportami, które teraz do nas spływają to Activision odpowiada za decyzję o tym podziale i ja jestem jak najbardziej entuzjastą takiego podziału, bo widzisz w dzisiejszych czasach mamy pewien zanik selekcji naturalnej, więc Activision sobie pomyślało, a co jakbyśmy zrewolucjonizowali selekcję naturalną, zredefiniowali? O, przepraszam, wejdę Ci w słowo. Ta gra na Windowsowym storze i to w tej wersji Super z, z remasterem Modern Warfare kosztuje z tego co kojarzę 47 dolarów. Okay. Podczas dynastimie bazowa wersja kosztuje 60 dolarów. Aha. Bo mam nadzieję, że nie pomyliłem żadnych liczb. Natomiast z tego, co pamiętam, właśnie o to się rozbija, że Microsoft próbuje swoją platformę Windowsową, <słuch> pc Promować promować no, w sposób najbardziej rozsądny, czyli ucinając te nieukłady. Marżę. Nie, nie, No to, tak, ale chodziło mi o to, że robiąc deal'e. No, czyli... Ale deal'e w sensie z nie, wydawcami? Z wydawcami. Czy... No, no to ucinają swoją marżę, tak. Ale chciałem powiedzieć, że robią z nimi umowy? Układy. Układy hmm. no. To jest będą... słowo w języku polskim. No dobrze. Że będą sobie... A to dawajcie my, u nas ta gra będzie taniej. I pewnie podejrzewam, że to Microsoft bierze z to mniejszy procent, a nie niż Steam. A nie, że Activision im po prostu mniej od nich pieniędzy sobie życzy. Nie no, legendarne 30% Steama, nie zapominajmy. No to może na przykład na Microsoftu jest na przykład 0%. Albo 20, albo 15, albo 10, Co No 47 dolarów za tą версję Super, która bodajże kosztuje 80 na Steamie? No tak. Coś takiego. To nie zdziwiłbym się, jakby do tego Microsoft jeszcze dopłacał. Bo nie zapominajmy, że rzekomo Steam dopłaca do wydań vr gier. O, nie wiedziałem. Albo może nie dopłaca wprost, ale zmniejsza jakoś swoje hmm. marże. W każdym razie, no i to jest taka sytuacja, że przez to podzieliła się społeczność graczy na PC-cie, przez co na tej Windowsowej wersji czasy oczekiwania na gry są dość długie. No bo jak się okazuje, nawet niska cena niespecjalnie przyciąga graczy do tego zakupu. Znaczy no przyciąga. Są jacyś ludzie, co go właśnie kupili. No kto się na tą grę kupił no. i się skapnął, że oj, nie mam z kim grać. Tak, no ale właśnie o to <grym> chodzi, że, że zastępy graczy siedzą i wypełniają serwery na Steamie. Natomiast no na Windowsie pewien odsetek użytkowników dokonał tego zakupu i teraz żałuje. Tak było. No. No to co? Ja, ja uważam, że jest bardzo fajnie na rynku PC-owym. Nie mogę się doczekać rozwoju wydarzeń. Generalnie z tego, co pamiętam, to Microsoft chyba powiedział, że decyzja o zastosowaniu wspólnego kodu sieciowego jest po stronie dewelopera. Tak, to prawda. Coś takiego, przy czym no, jest to język bardzo jakby umywający ręce, bo podejrzewam, że Steam na przykład też wcale się nie zgodził na zastosowanie Steamworksa w ich wersji jakby gry, tylko podejrzewam, że to raczej w drugą stronę, że powiedzieli, że no jak chcecie sobie stworzyć jakiś nowy system, który połączy użytkowników Steama z naszymi, to my nie mamy z tym problemu. Ale to już zostało zrobione. W jakim sensie? W sensie, no nie jest to jakaś wiedza powszechna, no ale są tytuły, które mają crossplay między Windowsem 10, Windows 10 Storem, a Steama. Jakie? A nie powiem Ci teraz. Jest, jest jeden przykład, którym szafują w temacie tych newsów. A, to widzisz, to ja się nie słyszałem o nim. W każdym razie zostało to zrobione i działa. I, A. i jest to możliwe. Czyli to, haha Activision. No prawdopodobnie, ale to jest jeszcze mglista sprawa. Myślę, że musimy poczekać, aż ktoś odejdzie z Activision i wytłumaczy, co się stało. Może zrobić to przy okazji za 5 lat na przykład. Hmm, a może, tak naprawdę, Microsoft chciał, żeby nie korzystali, żeby nie było crossplaya, tylko liczyli, że dzięki temu najpierw dużo osób kupi tą grę w tańszej wersji, a potem jeszcze namówił swoich kolegów, że ej, też kupcie tańszą wersję, żeby móc grać z nami. A co jeśli Microsoft wybudował mur, żeby nie wpuścić Steama na Windows? No nie, powiedzieli, że to była decyzja Activision. No ale mogli kłamać. Nie mamy dowodów na to, że nie kłamali. Chyba nie powinniśmy opierać się na założeniu, że wszyscy kłamią. No jak to? Przecież wszyscy kłamią. Chyba nie powinniśmy opierać się na takim założeniu, to tworzy toksyczną atmosferę. Nie, no racja. W każdym razie sytuacja jest, ja wiem, kuriozalna, śmieszna, żałosna, smutna, wesoła, tak. Po trochu ze wszystkiego, no ja tam się trochę śmieję, trochę mi smutno. Mnie nie, nie. Nie, no mi trochę tak, bo nie wiedziałem o tej niższej cenie. Widzisz, o tym mi wspomniałeś dopiero ty. I tak, kurczę, no... Jasne, ja i tak nie kupię Infinite Warfare. No ale jakbym miał kupić za 80 dolarów, albo za te 50 dolarów to bym się raczej nie zastanawiał za długo. No, czy to, może to szczególnie... była tylko jakaś czasowa promocja, no, no też nie mam szczegółów pod ręką. No wiesz, szczególnie, że korzystałem już z Windows Store'a, co prawda tylko, żeby pobrać Killer Instinct, no ale sprawdziłem tę platformę, ona działa, nie mam do niej żadnych zastrzeżeń, więc jakby mi nikt nie powiedział, że sobie nie pogram online, bo nie będę miał z kim, to bym się dał wkopać. Pewnie jest jeszcze kilka ciekawych szczegółów na ten temat, ale hitboxy i framey, najbardziej przygotowane newsy po tej stronie internetu. Nie, nie, nie, ja mam do tego jeszcze jedną rzecz. Tak? Tak, bo wniosek jest banalnie prosty. Nie kupuj gier na premiera. Ale w dzień później już nie będzie base'u. Po prostu tak jak mówię, co jeśli ten deal 47 dolarów był na przykład tylko w dniu premiery albo tylko na preorderach? To sobie poczekaj dwa lata, aż będzie na wyprzedaży. O, wtedy serwery po prostu będą śmigać. Po prostu będzie tyry, tyry, tyry, tyry Sonic przebieg i o, już jeden mecz się skończył. Dobra, kto gra następny? Dziesięć osób się znalazło. Od razu Gdzie dalej Sonic i prowadzi te matchmakingowe serwery. Mountain diu w kroplówce i lecimy, ta przygoda kończy. Sonic. Nie, no ale tak myślę, że jednak dać grze tydzień i zobaczyć, to, to jest zasadne. No to, to trochę tak. To, to 50 versus 80 dolarów to jest deal breaker, który mi naprawdę duży argument wyrzuca, wybija z rąk, ale... Ale trochę też kwestia tego, że, że no właśnie w przypadku tych FPS-ów jednak ten player base, na ewidentnie, w pierwszy tydzień, pierwszy miesiąc będziesz miał dużo więcej gier. A potem, jeśli kupisz później, to będziesz grał na ludzi, którzy już mają odblokowane wszystkie lepsze ekwipunki, bo przypominam, że mówimy o tym gatunku. No to kupse Overwatcha i graj w, w lepszą grę. Overwatch to gówno. A, przypomniałeś mi o tym. Nie, w sumie nie mam dużo do powiedzenia na temat Overwatcha. Ja to ale... widzę, masz tam wcale marudzenie. Bo mam dosyć polityki Blizzarda. Jest o kant tyłka rozbić. I wiesz co... Rozumiem, że Blizzard jest międzynarodową firmą, szanuję, że się przyłożyli i zrobili tego Overwatcha całkiem solidnym, ale jeden euro za jedno pudło z lutem, w którym będziesz miał spreje i znaczki i duplikaty, to jest coś, co mnie ostatnio uderzyło bardzo i naprawdę nie wiedziałem, że oni taki cennik sobie ustawili, bo w życiu nie przyszło mi do głowy, że będę płacił za pudełka. Natomiast Siedziałem, to było jakiś czas temu, bo jeszcze w trakcie Halloweenowej promocji i stwierdziłem, pomogę dziewczynie wyfarmić skin, który bardzo się jej podoba. bo już o tym mówiłeś. I mogłem o tym mówić? No nieważne. W każdym razie Blizzard jest do dupy. Tak. I ale nie, ale co z tymi pudełkami? I co, wtedy no. stwierdziłeś, że kupisz, ale nie? I wtedy stwierdziłem, że kupię, a tu nagle patrzę 10 pudełek, 10 euro. No, no dzięki Blizzard. No, z, przepraszam, przepraszam. 11 pudełek, 10 euro. Jedno w gratisie. Uuu. Best value. Nie no, best value to jest za 40 euro, bo wtedy masz chyba 50 pudełek. No to uuu, samo się dropi. Panie, Leci to tylko wszystko. 80 eurocentów. Jeśli dobrze policzyłem. No, dokładnie, to to tylko braść. E, więc taki pan Jeff Gerstmann stwierdził, bo pan Jeff Gerstman zrobił to. Kupił chyba to bez value pudełek. Mhm. I jak tylko to zrobił, to stracił ochotę do grania w Overwatcha. Bo stwierdził, że w momencie, kiedy no już ma wszystkie skiny, które chce, no bo tam wszystko sobie, wiadomo, z duplikatów miał kasę na to, co mu nie wypadło, to mógł sobie kupić. I w tym momencie stwierdził, że że już nie ma tej frajdy takiej zgrania, bo to odblokowanie kolejnego poziomu i kolejnej skrzynki nic mu nie daje, bo już ma wszystko, co chce. Mhm. Więc może jest to taka celowa polityka bizarda, że chcą zniechęcić graczy do tego, żeby wydawali pieniądze <laughs> na skrzynki. I tylko, sobie... A jeśli ktoś no. już kupi, no to wtedy ewidentnie ma to gdzieś i można z niego zdzierać. Żeby sobie nie popsuł wrażenia. Tak, żeby Ale nie zepsuł wieś... sobie progresji, a jak ktoś jest psycholem i po prostu musi wydawać kacę na te skrzynki, bo jak wiemy z South Parku, który jest faktualnym źródłem informacji. Najlepszym. I komentarza 99, społecznego. 99% przychodu z gier mitrotransakcyjnych jest z 1% ludzi, którzy uh -huh. są najbardziej, najbardziej podatni na uzależnienia i te gry to wykorzystują. Aha. Jeśli jest to prawda, to to by się skazało z tą polityką cennikową w Overwatch. I nawet lepiej potem okazuje się, że dobra, robią pierwszy wielki event, nie? Te całe olimpijskie. No dobra, no to mogli nie pomyśleć, że fajnie byłoby na przykład dać opcję kupić te skiny za kasę. No no dobra, no to muszą się uczyć na błędach, trzeba się potknąć, żeby pojechać tym rowerkiem. Ale wtedy nie kupowałby skrzynek. No Ostatnie właśnie. Z tym, się progresja. Robimy drugi event. No to na drugim evencie już idziemy po rozum do głowy. Będzie można kupić te skiny normalnie za pieniądze, tylko będą droższe. Super pomysł. Świetny. To ma sens. Robisz czasowy event. To się naprawdę trzyma kupy. A potem, jak się tylko kończy ten event, to i tak ci blokują te skiny i musisz czekać do następnego Halloween. A potem, tak, one są zablokowane, już ich nie kupisz. Nie, nie, a można... Aha, myślałem, że nie można ich wybrać w ogóle. Jezus. Nie, nie, nie, nie. Wybrać można. Wybrać można. Odbudziłem się w środku. A potem, a potem, ci bezczelni manipulanci amerykańscy robią ci wspaniały tryb arcade, który wprowadzono w Overwatchu wcześniej, niż tryb arcade wprowadzono w Street Fighterze 5. No tak, bo na premierę. I dają ci jeszcze w dodatku opcje wielu tych trybów arcade, jeden na jeden, trzy na trzy, tu, tam, wszystko, cudawianki nic tylko grać i wiesz co, i wiesz co, i wiesz co, i bezczelnie za pierwszą wygraną dostajesz bonusowo skrzynkę. I teraz zamiast siedzieć i sobie myśleć, no, spiąłem się na tych ranketach, spiąłem, to trzeba się wyluzować, to ty sobie siedzisz, idziesz do tego arcade'a, a tam widzisz, bam, nie, musisz się spinać, bo jak wygrasz, to masz nowego boksa, będzie nowy spray, Mm, albo duplikat za pięć złota. Ach, nie mogę się doczekać. I potem przegrywasz. I rzucasz myszką. I rzucasz klawiaturą. I rzucasz krzesłem. I wyskakujesz przez okno. I Blizzard znowu z, to zrobi. Z, z, spok spokojnie. Wszystko jest okej. Okay. A powiedz mi o sombrze. A, wyszła sombra. Okej. Okay. A powiedz mi y o free weekendzie. Free Weekend w związku z wyjściem Sombry będzie wprowadzone chyba w następny weekend. Następny weekend. Tak, czyli to będzie jakoś tak 19-20 ten takie. przedział. No, no, to, to będzie tak 17, 18, 19. To będziecie mogli sobie pograć w Overwatcha, jeśli lubicie. No, a Sombra w ogóle e, koszmarny design, kompletnie do mnie nie przemawia. E, nie mogę powiedzieć, żeby była, żeby była taka beznadziejna jakaś, bo no, to dosyć spójna z konwencją Overwatcha. Jest, jest tak akceptowalna wizualnie, ale jednak no, w moje gusta zupełnie nie trafia. Wolałbym coś trochę, może trochę mniej cyberpunkowego, Albo chociaż jakiś skin, który by się odnosił do, do, do czegoś bardziej stonowanego. No ale trudno, no, no mamy to, co dostaliśmy, nie jest źle, bo ma bardzo fajne tulki, wiesz? Nie wiem, czy zdążyłeś zagrać Sombrą. Nie, ale chcę powiedzieć coś ważnego. Dobrze. Ten short animowany z Sombrą zdał test Begdela. Hmm? Jaki to test? Że, czy w filmie pojawiają się dwie żeńskie postaci, które rozmawiają o czymś innym niż o w jakimś facecie. O. No i tam były dwie kobiety potężne, silne, wpływowe, które rozmawiały o wpływach, o... o Tylko nie za, za spojrwuj. E, no, Czy coś powiedzieć mi o jej, o jej kicie może? E, nie wiem, no, co mam bardzo fajne. słyszałem o teście Bygdę? Słyszałem o tym teście, nie pamiętam jak się nazywał. Okej. Okay. To co z Sombrą? Wiesz co, fajny toolkit, bardzo mi się podoba. Moim zdaniem jest jak na warunki overwatchowe dosyć mocny. Nie będę szafował jakimś bullshit OP czy coś, ale jest mocny, bo Demerz zadaje średni, trochę niższy od standardowych DPS-ów, a jest nominalnie DPS-em ale jej umiejętności w manewrowaniu to, to już jest coś istotnego. No bo na jednym skilu masz niewidzialność, która ci przyspiesza postać, więc bardzo szybko możesz skądś zwiać, ale nadal możesz być trafiony w trakcie niewidzialności, więc trzeba uważać. Natomiast na drugim skilu masz rzucenie granatu, do którego się teleportujesz. To było bodajże w Unreal'u wprowadzone. Więc, Możesz, aha, ale ten granat jest aktywny przez 15 sekund, więc możesz go rzucić, jak to granat, dosłownie gdzieś tam za ścianę, albo do jakiegoś okna, albo gdzieś, szybko rozpocząć starcie i ocenić sytuację, czy je wygrasz, czy, czy nie, no i się wyteleportować, albo zakończywszy starcie triumfem, albo jeśli zrobi się za gorąco. Więc, aha, no i to oczywiście ma też dosyć mały cooldown, bo jest bodajże tylko 6 sekund, albo 7. Więc przy takiej kombinacji to powiedziałbym, że postać ma potencjał na bycie takim drugim gędzim, gdzie jak nie za bardzo umiesz grać, to lepiej jej nie brać, bo wymaga sporo skilla, ale ten sufit umiejętności, ta granica górna jest bardzo wysoko i można ją eksplorować, a poznawszy dobrze jej niuanse można też nieźle całkiem wymiatać. Ty, właśnie przejrzałem listę tematów i zupełnie zapomniałem powiedzieć wam o lolu. No to się podziel. A propos Lola, Warcraft. O, jeden remaster. Blizzard powiedział, tak a propos tego, że manipulantcy Amerykanie w ogóle są be fuj, to Blizzard powiedział, że nie będą remasterować Warcrafta 1. I teraz tak, ja wcale nie jestem zdania, że powinno się remasterować jakiekolwiek gra. już tym bardziej Warcrafta 1, ale... Nie ma tej gry. Ciężko ją dostać w necie, bo Blizzard jej nie udostępnia w swoim sklepie. A po prostu pozwólcie ludziom zagrać w oryginał. Spaczujcie go na tyle, żeby działał na nowoczesnych Windowsach. I to będzie fajna opcja. Koszty są, nie wiem, dwa tygodnie pracy, może trzy. I już masz grę, którą wielu ludzi chętnie kupi. Ale ona już nie jest fan. Nie lepiej zagrać. Zagrajcie w Warcraftu 2. No właśnie. Osoba decyzyjna, która wypowiadała się na ten temat, powiedziała, że no po prostu czas minął dla Warcrafta jedynki i ja sobie w nią zagrałem i ta gra it's not fun anymore. no Nie dostarcza już zabawy. A bullshit nieprawda wcale tak nie jest. Po prostu nie można podchodzić do gier z klapkami na oczach. Niektóre gry były robione kiedyś. I w kontekście swoich czasów są nadal solidne. Jak się będzie od nich oczekiwało, że nagle sprostają wymaganiom nowoczesnych tytułów, no to jasne, że tego nie zrobią. Uważam, że granie w gry zmyślą, że kiedyś było fajne to marnowanie czasu. No, ja uważam, że kluczem jest nie zakładanie klapek na oczy. No właśnie, zakładanie klapek, celowo zakładasz klapki, że nie patrzmy na to, jakie gry wyszły od tego czasu, patrzmy tylko na to, jakie gra była wówczas. Zapomnę o tych wszystkich lepszych, bardziej rozbudowanych, ciekawszych grach, które grałem albo w które mógłbym zagrać, tylko będę myślał o tym, z czym Warcraft 1 konkurował te 20 tysięcy lat temu. Okej, okay, ale wcale nie do tego zmierzam. Zmierzam do tego, że jak sobie usiądziesz i włączysz tego Warcrafta, to on jest nadal spoko. To jest po prostu zwykła, spoko gierka. Wiesz co? Po prostu... Nie można go traktować, ok, zgodzę się z jednym, z jednymi klapkami, które są potrzebne. Nie możesz myśleć o nim jak o nowej premierze. Nie możesz go poddawać tej samej krytyce, jak, jakiej byś poddał pełnoprawną 60-dolarową grę dzisiaj. Ale możesz go potraktować jako na przykład e, Blast from the Past, tak, e, powrót do przeszłości z Goga za jakieś 10 zł. Możesz go potraktować nawet jak e, flaszówkę rozbudowaną od której też nie będziesz wymagał tego samego. Więc no... Czyli chcesz sobie po prostu sobie powspominać. No tak, no. Pamiętasz, Pamiętasz jak było... Pamiętasz, no, orki i ludzie. Pamiętasz czarny portal. No, pamiętam. Pamiętam. To fajnie. Co do remasterowania gier, no to... Znaczy... Chciałbym, żebyśmy wrócili do używania słowa port. Mm -hmm. Chyba. No tylko, że port, a remaster to dwie różne rzeczy. Tylko właśnie na rzecz w tym, że właśnie zrobić no, to o czym mówisz teraz. Stworzyć, mówisz, że wystarczyłoby zrobić tak, żeby ten onka w w ogóle działał na współczesnych systemach. Nie próbowałem go odpalać, ale zakładam, że byłyby problemy. To taki disclaimer ode mnie. To jeśli coś takiego miałoby wystarczyć, jeśli chodzi o samo... Wprowadzenie niewielu zmian do gry. To? Wydaje mi się, że warto, no, zawsze. Że każda kolejna platforma, na której masz grę odpalić. No, tak. Zresztą doskonałym przykładem na to, co mówisz, jest GOG, gdzie co GOG zapewnia? GOG zapewnia plus minus. Kompatybilność sprzętową. Czy ktoś potrzebuje więcej od tych gier? Masz. Ogromny rynek zbytu i już mi nawet nie chodzi o to, że Blizzard nie chce zarobić, no bo okej, okay, Blizzard wie jak zarobić. No ale po prostu chciałbym sobie usiąść nawet do tej strony Blizzard'a, kliknąć dwa razy i zapłacić za Warcraft'a 1. Bo nie miałem okazji w życiu. No. no, niefortunna. No. Jeszcze czymś się chciałeś pochwalić podobno? Czym? Lolom? Nie, żartowałem. <śm> Uf. Że tak wiesz, że tak nagle temu overwatchu gadać. A, Jakby tylko się obchodziło. To okay. jest sombra wyszła. Spoko. Sombra. KS jest sombra. KS. Sombra. Sombra. Sombra. No. sombra. Uf, bo już myślałem, że cię podpuściłem i teraz sombra. będziesz gadał. F Fajna fryzura, jak, jak ten, jak ten muzyk taki. Ej, idź pan. <laughs> Wygląda jak. Hitboxy i frajmy na gmail.com. Jest to adres, na którym możecie pisać jakie Wam się podobają rzeczy w designie i co myślcie o naszych opiniach i możecie też swoje opinie. A jeśli znacie jakąś grę, której fabuła może sprostać zbrodni i karze w kwestii analizy duszy ludzkiej i jej zawiłych niuansów, koniecznie dajcie mi znać. Danga <suszy> Dronpa. <suszy> Hitboxy i na gmail no to